Zapraszamy do wysłuchania zapisu czatu głosowego, który redakcja Infry zorganizowała 16 maja 2010 roku. Gościem czatu był Konrad Jerzak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych. No, ok, myślę, że możemy zacząć nasz czat. Mówi Michał Kuśnierz, grupa Infra. Dzisiaj na naszym czacie gościmy pana Konrada Jerzaka. Witaj Konradzie, cieszę się, że się zgodziłeś, że jesteś z nami. Konrad jest szefem i twórcą, jak rozumiem, Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych. My już mieliśmy okazję kiedyś dyskutować i rozmawiać, nawet swego czasu zrobiliśmy taką debatę w warszawskim klubie Tarabuk na temat spirytyzmu no i dzisiaj będzie to taka swego rodzaju kontynuacja właśnie tej ówczesnej debaty i rozmowy także cieszę się że jesteś w Konradzie i może byś powiedział parę słów od siebie i może parę słów w ogóle o polskim Towarzystwie studiów spirytystycznych czym się zajmujecie i jakie są Wasze plany. A ja jeszcze tutaj właśnie zanim Konrad wejdzie tu na mikrofon i nam powie o tym, chciałem zaznaczyć, że dzisiejsza dyskusja jest nagrywana. Konrad wyraził wcześniej zgodę na to, także zaznaczam, że wszelkie osoby, które by chciały zabrać głos, muszą się liczyć z tym, że później ta, ten zapis będzie rejestrowany i emitowany prawdopodobnie w Radiowalne Media lub na naszej stronie Infry jak też będzie też oczywiście udostępnione dla strony www.spirytyzm.pl także to jest taka moja uwaga i Konradzie już zapraszam Cię do zabrania głosu A tak Konradzie jeśli byś mógł no to już właśnie tutaj zrobiłem taki krótki wstęp i jakbyś mógł powiedzieć parę słów yy, właśnie na temat PTSS, yy, a ja zapraszam wszystkich chętnych do zadawania pytań, yy, czy też yy, głosował poprzez mikrofon, czy też yy, yy, tutaj tekstowo. Ja będę starać się wtedy odczytywać te pytania. Za drobną chwilę przerwy po prostu yy, miałem problemy techniczne. Także już wracam. Może zacznę od, bardzo szybko, od przedstawienia tego, czym jest Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych, które mam zaszczyt i przyjemność prezentować. Rok temu i jeden dzień dokładnie wraz z grupą przyjaciół postanowiliśmy założyć pierwsze po wojnie stowarzyszenie, które zajmuje się spirytyzmem. Spirytyzmem, który jest troszeczkę inaczej może rozumiany, niż, niż większość osób rozumie czyli nie jest to coś związanego z, z zjawiskami paranormalnymi, szukaniem sensacji, ale, ale bardziej jest nawiązaniem do teorii filozoficznej i naukowej, które sformułowane w XIX wieku przez Alana Kardeka i później rozwijane w kolejnych latach, były, były, są, są przez nas badane i, i, i nimi, nimi się zajmujemy. Dlaczego, dlaczego tak naprawdę to, jest, to byłoby dobre pytanie? Tak naprawdę dlatego, że, że spirytyzm jest w stanie zmieniać nasze życie i ja jestem tego najlepszym przykładem. Gdyby ktoś powiedział mi z 10 lat temu, że, że będę zajmował się duchami, że będę działał na czasie infry i opowiadał o spirytyzmie, zapewne, zapewne bym nigdy w to nie uwierzył. Jednakże pewnego dnia przeczytałem książkę, księgę duchów Alana Kardeka, w której znalazłem odpowiedzi na wszystkie pytania. Były to tak naprawdę wszystkie, wszystkie pytania, które wcześniej sobie zadawałem i na które nigdy nie znajdowałem odpowiedzi i znalazłem je w spirytyzmie. Do, tej, do tego momentu nie miałem żadnych doświadczeń paranormalnych czy, czy jakichkolwiek innych, natomiast sam, sama logika i sama sama, sama teoria, którą, którą miałem okazję znaleźć w książce Kardeka, przemówiła do mnie tak bardzo, że, że pomyślałem sobie, że nieważne, czy, czy rzeczywiście to napisał, napisały tą książkę duchy czy człowiek, ta teoria jest bardzo, bardzo logiczna i do mnie przemawia. Z czasem, gdy zacząłem się bardziej wgłębiać w temat, zobaczyłem, że za tą teorią stoi nie tylko jedna książka, ale badania naukowe. Z czasem również zacząłem, zacząłem bardziej aktywnie działać w ruchu spirytystycznym, dzięki czemu miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach, na których manifestowały się duchy. I tutaj może nawiążę do tego pierwszego pytania, czy, które się pojawiło. Czy widziałem ektoplazmatycznego ducha? Z ukazywaniem się duchów formie, w formie wizualnej jest to, jest to najtrudniejsza ze, ze wszystkich form. I tak naprawdę tutaj ja akurat czegoś takiego nie widziałem i, i wątpię, żeby, żeby bardzo dużo osób, zwłaszcza w naszym kraju miało, miało taką okazję. Jest to spowodowane tym, że żeby do tego doszło, medium musi być naprawdę, naprawdę do tego, żeby, żeby żeby doszło, prawda, medium musi być bardzo dobre i takich mediów na, na świecie, które, które są w stanie wywoływać zjawiska wizualne. Nie, nie ma zbyt wiele. Jest dużo więcej takich, które są w stanie otrzymywać przekazy drogą pisma automatycznego, czy też drogą psychofonii, czyli, czyli w, poprzez głos, gdy, gdy, duch, gdy, gdy duch manifestuje się, używając narządów mowy danego, danego medium. Kolejne pytanie, czy to prawda, że każdy był homoseksualistą? Oczywiście nie jest to prawda i raczej raczej nie jest, nie jest to informacja prawdziwa. Czytałem mnóstwo biografii Alana Kardeka, mnóstwo krytyk i tak dalej i nigdy z czymś takim nie spotkałem. Często, często, często oskarża się o to, że Alan Kardek był masonem, co, co bardzo często pojawia się zwłaszcza w krytykach spirytyzmu głoszonych przez Kościół. Natomiast tutaj też, co ciekawe, ta informacja nie jest potwierdzona. Z informacji, które, miałem, które otrzymałem nieoficjalnie, gdy biografowie Kardeka chcieli, chcieli to zgłębić. Wraz z, z pomocą e, współczesnych masonów z Francji, postanowili przejść przez e, e, archiwa e, tamtej się masonerii, by znaleźć, e, znaleźć dane, na, chcieli znaleźć dane na ten temat, to niestety, niestety e, nie udało im się znaleźć kompletnie nic, co, co w przypadku innych osób, które, to, które, które były zainteresowane wolnomularstwem. E, było, było dużo łatwiejsze. Kolejne pytanie, dlaczego Kościół nie robi spirytyzmu, skoro mówi to samo, co Kościół? Tak naprawdę to jest pytanie dosyć, dosyć ciekawe i złożone i tak naprawdę odpowiedź na nie jest nie jest taka prosta. Kiedyś to rzeczywiście jest faktem, że, że książki Alana Kardeka były na indeksie Kościoła. Zostały nawet spalone na, w czasie wielkiej, wielkiej ceremonii, typu Autodafé w Barcelonie, jeszcze za, za czasów Alana Kardeka, czyli w w drugiej połowie XIX wieku. Jednakże w tej chwili podejście do spirytyzmu bardzo się zmienia, czego najlepszym przykładem jest ojciec Brun z Francji, w którego książkach można znaleźć bardzo wiele, wiele ciekawych informacji na temat samych kontaktów ze światami. Znajdujemy informacje na temat teorii reinkarnacji, którą my spirytyści staramy się rozpowszechniać, wydaje nam się jedyną logiczną odpowiedzią na, na wyjaśnienie wszystkich problemów, które spotkają nas na Ziemi. No i już w działach Bruna widać, widać bardzo duży postęp, on, on sam twierdzi oczywiście, że ta teoria jest niezgodna z... Natomiast wracając jeszcze do, do Kościoła, bardzo ważne jest to, że, że w tej chwili nawet osoby związane z, z Watykanem, takie jak chociażby Gino Concetti, który współpracował z Osservatore Romano, czyli Gazetą Papieską, napisał wyraźnie, że Kościół nie jest już przeciwny badaniom możliwości kontaktu z duchami, jeśli przyświeca im cel naukowy bądź religijny. Więc jest to, jest to rzecz bardzo, bardzo, bardzo również ważna. Co do pytania, czy są dowody na życie po, po życiu i czy, czy wierzę w to, bo mi miło. Powiem tak, że dowody, jeśli, jeśli chcemy zrozumieć je jako dowody, takie jak znamy na przykład z dziedzin fizyki czy chemii, bardzo często ciężko jest znaleźć ze względu na to, że powtarzalność zjawisk spirytetycznych nie jest tak duża, jak powtarzalność zjawisk z dziedziny fizyki. Chociaż tak jak kiedyś mówili naukowcy, że jeśli ktoś mówi, że coś jest niemożliwe i mówi poza dziedziną takiej ścisłej matematyki, to jest bardzo nieostrożny. Natomiast są, nie ma dowodów powtarzalnych, ale to co, to co jest powtarzalne w takim stopniu, w jakim, w jakim część naukowców sobie by tego życzyła, jest, jest to bardzo, bardzo łatwo wytłumaczyć. Po prostu duchy, które które z nami się manifestują, są duchami, e, duszami ludzi. Czyli tak naprawdę, e, gdybyśmy kogoś z nas tutaj poprosili, żeby wykonywał jakieś czynności milion razy pod rząd, to oczywiście każdy by się sprzeciwił i by tego e, nie chciał zrobić, więc, więc tutaj e, jest, jest, to, jest to rzecz bardzo ważna. Natomiast to, co mi się wydaje, że jeśli tutaj mamy, mamy dowody e, pojedyncze, które, które pokazują, że Został nawiązany kontakt ze światami, a takie dowody są. To jest już bardzo dużo i to pokazuje, że sama kwestia spirytyzmu to nie jest czyjś wymysł i, i czyjeś coś, co się komuś bardzo podoba. Jako takie dowody, które podaję, to, to przede wszystkim działalność medium Shiko Xavier'a z Brazylii, który niestety w tej chwili jest, mija 100 lat od jego urodzin. Shiko działa przez niemalże 80 lat swojego życia na rzecz spirytyzmu i był jednym z najlepszych mediów, o których e, słyszałem. To, co, to, co ważne, e, otrzymywał mnóstwo przekazów ze światów od bliskich, dla osób, które, które do niego się zgłaszały. Oczywiście tych osób najczęściej nie znał zupełnie, bo to byli ludzie, którzy przyjeżdżali do niego z całej Brazylii. A przekazy, wbrew temu, co niektórzy mogli, mogliby sądzić i często, często uważają, e, pełne są szczegółów e, z życia danej osoby, które tak naprawdę znać mogli tylko bliscy, a czasami nawet oni ich nie znali. Gdyż podawane są, są, są jakieś drobiazgi, informacje, które znała tylko osoba, która, która już nie żyje. Natomiast później okazywało się w miarę, w miarę badań i znajdywania różnych dokumentów, że, że, że te informacje przekazane były zgodne z prawdą. Więc tutaj nie jest możliwe, żeby, żeby takie informacje, oczywiście można byłoby mówić, że jest to rodzaj ziemnego czy ciepłego odczytu, prawda, gdzie gdzie mówimy na przykład o osobie, która, która cierpi z powodu śmierci dziecka, że dziecko się manifestuje, mówię, kochana mamo, tęsknię za tobą, bo mieliśmy dużo problemów, i ale, ale bardzo cię kocham. Czyli rzeczy, które tak naprawdę do każdej sytuacji można byłoby odnieść. Natomiast są to, że są to przekazy szczegółowe, gdzie jest mnóstwo imion, nazwisk. Ja tych przekazów mnóstwo czytałem i rzeczywiście jest, jest to aż, aż zadziwiające, żeby ktoś... Kto, kto zwłaszcza był bardzo skromną i prostą osobą, jaką był Szygo Xavier, mógłby, mógłby w ten sposób skończyło się to tym, że, że żona jednego z tych poetów oskarżyła go o, o, o plagiat i wniosła sprawę do sądu. Badali te wiersze, specjaliści od literatury rzeczywiście potwierdzali, że każdy z nich Powinien, znaczy był tak naprawdę napisany stylem, stylem danego poety, co wydaje się o tyle dziwne, że, że osoba, która skończyła ledwo podstawówkę i mieszkała w małej mieścinie, w której nawet nie wiem, czy była jakakolwiek biblioteka, z pewnością nie mogła poznać stylu tych poetów ani, ani szczegółów tego, co, co, co przedstawiała. Teraz kolejna rzecz. Nie macie dowodów na istnienie duchów, a już zakładacie ich podział. Oczywiście zakładamy podział i to, co widzimy, jest dla nas dowodem na istnienie ze To, co zawsze zalecamy, jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ wielu naukowców, wiele osób, które, które tak jak tutaj oskarżają nas o to, że nie mamy dowodów, a tak naprawdę nigdy nie zagłębiły się w ten temat. I to, co, to, co jest bardzo ciekawe, że wielu naukowców, którzy, którzy z początku bardzo sceptyczni w stosunku do spirytyzmu, bardzo często naigrywali się z niego, pisali szkalujące artykuły. Po tym, jak tylko zaczęli, zaczęli wchodzić głębiej w temat, zaczęli uczestniczyć w doświadczeniach, zaczęli wczytywać się w literaturę i opis badań, które były prowadzone zgodnie ze, ze wszystkimi wytycznymi naukowymi, bo przecież prowadzili je nawet nobliści z dziedzin fizyki, medycyny itd., więc, więc tutaj Ciężko jest wątpić, że, że, żeby, żeby, żeby w jakiś sposób je... Więc ci ludzie bardzo często mówią, że to jest wszystko bzdura. Prawda? Natomiast ja, ja mówię tak, że jeśli ktoś chce powiedzieć rzeczywiście coś nieprawdziwe, bo oczywiście nie, nie wymagam tego, żeby się z nami zgadzał, to wystarczy, żeby po prostu zainteresował się bardziej spirytyzmem, zaczął się wczytywać i, i poznawać badania naukowe. Oczywiście jest to o tyle trudne, że, że w tej chwili wiele książek w Polsce jest ciężko dostępnych, co co akurat nasze stowarzyszenie stara się cały czas zmieniać. Zaczynamy tłumaczyć kolejne książki, mamy z tym bardzo ambitne, związane z tym bardzo ambitne plany. Wydajemy już kwartalnik spirytyzm, który, który jest dostępny który można, można kupić w internecie. Więc tych, tych informacji jest coraz więcej i tak naprawdę, jeśli ktoś mówi, że nie ma dowodów, to najpierw musi zagłębić się w temat i. Pokazać nam, dlaczego te dowody, które my pokazujemy, są niewłaściwe, prawda? Czyli wyjaśnić, w jaki sposób Siiko Xavier mógł otrzymać przekazy od, od bliskich. Ktoś powie, to jest telepatia. No dobrze, ale telepatia, jakie są dowody, na to, że telepatia istnieje, prawda? Jeśli on otrzymuje przekaz i informuje o rzeczach, o których nikt z obecnych nie wiedział, a wiedziała osoba, która zmarła, no to w jaki sposób to wytłumaczyć, prawda? Najlepiej powiedzieć, że to jest bzdura, to jest nieprawdziwe. No, natomiast to jest to nie jest najłatwiejsze rozwiązanie i osoby, które poważnie podchodzą do tematu, bardzo bardzo chętnie się w niego wgłębiają i starają się, starają się dowiedzieć czegoś więcej na temat. Teraz wracając tutaj, jest pytanie, w jaki sposób przeprowadzane są doświadczenia. Tak naprawdę one były przeprowadzane zgodnie z wytycznymi. Naukowymi, prawda? Także, także można ich opis przeczytać w większości książek literatury tematu. To, co jest bardzo ważne, nie są to doświadczenia takie same jak dziedziny fizyki czy chemii, gdzie, gdzie jest stuprocentowa powtarzalność, o której mówiłem. To, co, to, co chciałem, chciałem powiedzieć o, ty, o tych badaniach, prawda? Czyli przeprowadzali po pierwsze naukowcy, którzy, którzy mieli swój warsztat odpowiedni w tym, w tym kierunku natomiast oni stosowali bardziej metodę obserwacji, czyli nie tyle starali się wywoływać na siłę dane, dane zjawiska, ale obserwowali je, przeprowadzali je w kontrolowanych warunkach, czyli to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, prawda, tak jak żeby, żeby uniknąć wszelkich manipulacji i, i błędów. Jakiś kłopot, ale myślę, że za chwilę to wyjaśnimy. Ja tylko przypomnę, może tutaj przy okazji, że czaty odbywają się w weekendy, w piątki, soboty, niedziele. Zazwyczaj w niedzielę, właśnie, zapraszamy goście, tak jak dzisiaj Konrada, i właśnie staramy się rozmawiać o takich, a nie innych tematach. Od jakiegoś czasu staramy się nagrywać te nasze spotkania tutaj. Między innymi, możecie teraz posłuchać w Radio Wolne Media, jest zapis naszego czatu poświęconego spotkaniu w Emilcinie w rocznicy tego wydarzenia. Także zachęcam. Konrad? Tak, tak, już, już słyszę, także tak, wszystko chyba zostało opanowane i także nie ma żadnych e, złych, złych duchów tutaj, które, które nam przeszkadzają. Raczej moja nieporadność techniczna. E, dobrze, wracając do, do tych badań e, naukowych, także tak, to, co, to, co ważne jest w jaki sposób były przeprowadzane. Ja to bym bardziej porównał do badań z dziedziny psychologii, biologii i tak dalej, gdzie nie ma, nie ma pewnej powtarzalności, natomiast mamy możliwość obserwowania pewnych faktów, które, które się powtarzają, prawda? I ponieważ one się powtarzają z pewną, z pewną regularnością, jesteśmy w stanie je wywoływać pod, pod wpływem pewnych osób, które, które spirytyści nazywają mediami, prawda? które są w stanie nawiązywać kontakt z, z duszami zmarłych, z czego najlepszym przykładem są, są te przekazy pełne informacji ze światów, które tak naprawdę przekonują. I e, gdy widzimy ludzi, którzy, którzy idą na takie spotkanie z Shigoksawierem i, i, i, i zaczynają płakać, bo, bo mówią, że, że to jest rzeczywiście to jest ich dziecko, czy ktoś, jakiś rodzic, bli, osoba bliska, która która się z nimi komunikuje, to tak naprawdę zaczynamy się zastanawiać, jaka jest tego przyczyna, prawda? Czyli każdy, każdy skutek musi mieć swoją przyczynę. Jeśli widzimy, że ktoś, e, ktoś tam przekazuje jakieś informacje, o których tak naprawdę e, nie miał prawa znać, no to zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób do tego doszło. E, co ciekawe, to ta postać, tylko jest o tyle interesująca. Dzień dobry, panie Konradzie, witam pana. E, przerwę na chwileczkę pana monolog. Zadając trzy konkretne pytania, na które prosiłbym odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, jaki jest status prawny Państwa Towarzystwa? Drugie pytanie, czy jest Pan katolikiem? I trzecie pytanie, jakie ma Pan, jakie ma pan przygotowanie praktyczne i merytoryczne w dziedzinie, którą Pan próbuje propagować? Dziękuję. Dobrze, dziękuję za pytania. Czyli pierwsze pytanie. Nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym w tej chwili, natomiast w tym roku mamy plan stać się stowarzyszeniem rejestrowym, ponieważ liczba członków wzrosła na tyle, że, że nie będzie z tym żadnego problemu. Jest to jeden z projektów, który zakładamy na drugi rok działalności. Kolejna informacja, czy jestem, czy jestem katolikiem. Urodziłem się w rodzinie katolickiej. Natomiast w Kościele Katolickim nie znalazłem, po prostu nie odnajduję się na tyle, żeby, żeby do niego należeć, chociaż nie mam zamiaru się z niego wypisywać, i, czyli, czyli stosować jakieś apostazji i tak dalej, ponieważ wydaje mi się, że Kościół Katolicki robi bardzo wiele dobrego i, i, i jeśli chodzi o te dobre rzeczy, typu działalność Caritasu, działalność wielu, wielu księży, którzy pomagają w trudnych momentach, jest to, jest to, jest to coś, co, z czym, czym ja się identyfikuję i zawsze wspieram wspieram e, Kościół katolicki. Bardzo też e, tutaj, tutaj mogę powiedzieć, że mam wielu przyjaciół, katolików, z którymi, z którymi doskonale się dogaduję i tak naprawdę na, na nasza przyjaźń, mimo tego, że, że moje poglądy są nieco inne i ich poglądy są nieco inne, e, się rozwija. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o przygotowanie merytoryczne, e, oczywiście nie ma czegoś takiego jak studia spirytystyczne i tego typu tego typu rzeczy, więc więc ciężko, ciężko jest, żeby kogokolwiek był, był jakoś bardziej, bardziej przygotowany. Natomiast te, jeśli chodzi o mnie, samym spirytyzmem interesuję się już od, od, od wielu lat. Przez to, że, że znam kilka języków obcych, miałem dostęp do, do literatury. Współpracuję w tej chwili z Międzynarodową Radą Spirytystyczną, której zresztą spotkanie udało nam się zorganizować. Z nimi, z nimi działam już od jakiegoś czasu i miałem okazję dzięki temu uczestniczyć w ich pracach, przyglądać się im z bliska. Jestem też tłumaczem w tej chwili. W tej chwili wydaliśmy pierwszą książkę, którą, którą z, tej, z tej dziedziny przetłumaczyliśmy, czyli Ewangelia według spirytyzmu. Kolejnych wiele tytułów przy współpracy z, również ze spirytystami z zagranicy będziemy wydawać. Także, także jest, to, jest to taka informacja. Ja sam uczestniczyłem oczywiście w części eksperymentów. Nie jestem autorytetem naukowym, natomiast z pewnością na temat spirytyzmu wiem nieco więcej niż, niż osoby, które które powszechnie się nim interesują ponieważ po prostu zapoznałem się dużo głębiej z tematem, dzięki temu, że po prostu miałem dostęp do książek, które w większości nie są jeszcze dostępne nawet na rynku polskim no Rozumiem, jest Pan pasjonatem głęboko zainteresowanym tego typu zagadnieniami szanuję to oczywiście, dziękuję za uczciwą odpowiedź nic tak nie szanuję właśnie jak tego typu zachowań jednak zadam jeszcze jedno ważne dla mnie pytanie, a mianowicie na czym polega Wasza działalność? Wokół czego się skupia? Czy tylko wokół dokumentowania zdarzeń, czy również macie jakieś osiągnięcia na naszym poletku, na naszym polskim poletku, wyłączając w tym momencie to, co dzieje się na świecie? Dosyć skomplikowane może to pytanie, ale myślę, że chyba jasno je przedstawiłem. Ja chciałem się tylko przywitać, bo. No, y, przypadkowo tutaj wszedłem do tego pokoju, a trochę interesujący jest temat, więc zadam jeszcze y, pytanie następne. Na jakiej podstawie twierdzi się, że duchy istnieją? Na jakiej y, ogólnie powszechnej zasadzie, czy to fizycznej, czy naukowej ogólnie, twierdzi się, że duchy istnieją? Na podstawie jakichś obserwacji, na podstawie statystyki może? Y, takie jest moje pytanie. Dziękuję. Tak, a ja jeszcze od siebie dorzucę takie pytanie, bo ostatnio mieliście tutaj spotkanie w Polsce było z panem Divaldo tak? z Brazylii i jakie były wnioski z tego spotkania? Bo to cały czas mówimy o swego rodzaju pewnej filozofii, a nie mówimy o jakby materialnym, czy też manifestowaniu się. Prawda, tych bytów, o których tutaj mówiłeś i ogólnie o konkretach. Dobrze, czyli pierwsze, pierwsze pytanie, jeśli chodzi o działania. W naszym regulaminie wpisane, wpisane jest przede wszystkim to, że naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy spirytystycznej. Dla wiedzy spirytystycznej ogólnie, ogólnie pojętej, czyli w, która, która ma kilka, kilka, że tak to nazwę, warstw czy, czy zakresów. Pierwszy to jest oczywiście naukowy, którego celem jest pokazanie światu naukowemu, że że jednak te duchy istnieją. Drugi to jest filozoficzny, który pomaga zrozumieć, kim tak naprawdę jesteśmy, dlaczego cierpimy i w jakim celu znajdujemy się na Ziemi, a także jest ten zakres moralny czy też etyczny, który pokazuje nam, w jaki sposób żyć, żeby być szczęśliwym. To, co, to, co, to, co tutaj działamy, właśnie przede wszystkim pierwsze pierwsze kroki poświęcamy temu, żeby udostępniać jak najwięcej spirytystycznych dzieł, ponieważ one są niedostępne, więc więc ludzie często nie, nie przez swoją niechęć czy... czy czy, czy jakieś, jakąś złą wolę mylnie postrzegają nasze działania, ale po prostu dlatego, że tych książek nie ma, więc to jest pierwszy z naszych, z naszych zadań. Drugą rzeczą, którą, którą się zajmujemy, to są szeroko pojęte działania charytatywne, czyli pomaganie, pomaganie innym osobom, tym tutaj wzorujemy się na, na tym, co, co robią ludzie, spirytyści na całym świecie, m.in w Brazylii, sam tutaj pan przytoczony Divaldo Franco, prowadzi dom pomocy dzieciom i biednym osobom ze swojego, ze swojego miasta. Dobry wieczór, witam. Proszę mi odpowiedzieć, jeżeli to, o czym pan mówi, jest wiedzą naukową, to dlaczego ten temat nie jest obecny w akademickich podręcznikach no, psychologii czy filozofii. A jeżeli to jest coś więcej niż wiedza, a powiedzmy jakieś stanowisko bliskie wierzeniom religijnym, jakby Pan się ustosunkował do takiego podziału na wartościowanie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, właśnie i o to mi chodzi, czy dobro i zło w tych Pana doświadczeniach, jak, jak by Pan rozumiał te kategorie? Ja może na początku wybaczę, ale ja już tak, mam takie zasady, że nie zwracam się do nikogo tutaj. Pan nawet jeśli by się okazało, że rozmówca ma 90 lat. Takie wyznaję zasady. A Dodam jeszcze pytanie, bo jestem tutaj pierwszy raz w tym pokoju. No i chciałbym poznać, bo ja lubię poznawać. Dodam tylko, że jestem niewierzącą osobą pozareligijną. Natomiast bardzo interesuje mnie do dzisiaj problem wiary, a spirytyzm to niejako. Mogę się bardzo mylić, jest pewien istnieje pewne podobieństwo do wiary albo założenia, albo ogólnie do. Poza rozumowego traktowania swoich teorii, mam pytanie takie: ponieważ nauka jest opłacana. Mało dzisiaj naukowców za darmo nie tyle wykłada, ile prowadzi przydatne dla ludzkości eksperymenty, wynalazki, no, internet, no, wiadomo, no. to wszystko nam ułatwia życie. Natomiast spirytyzm, duchy, i tak dalej jaki to ma pożytek dla ludzkości? I kto to opłaca? Kto to opłaca? Dobrze, jest mnóstwo pytań, także może prosił, żeby, ponieważ te 90 sekund i, i później pojawią się kolejne, żeby, żeby na, wszystkie, na wszystkie odpowiedzieć. Ja staram się tu je notować w miarę, więc żeby, żeby żadnego nie przeoczyć. Jeśli chodzi o, wracając do tych naszych działań, to je troszeczkę może wspomnę o tym, jaki jest pożytek dla ludzkości. Akurat to, co Czasami się zastanawiamy właśnie, czy, czy, czy takie działanie ma sens, jednakże mamy przykłady osób, które, które przychodzą do nas i opowiadają swoją historię, tak jak, tak jak jedna, jedna jedna z osób, która, która wspólnie z nami działa i którą, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. Jest to, jest to pani, która, która niestety straciła swoje, swoje dziecko, swojego syna, który, który po ciężkiej chorobie zmarł i ona chciała popełnić samobójstwo. Po prostu straciła sens życia i, i nie miała tak jakby powodu, by, by go kontynuować, ale tak się zdarzyło, że trafiła na książki Alana Kardeka, które przeczytała jednym tchem, później przeczytała książki księdza Bruna, też, też o tej tematyce. I cała ta wiedza tak do nie przemówiła, że ona w tej chwili odzyskała ten sens życia, prawda? czyli zrezygnowała z myśli samobójczych i zrozumiała, że tak naprawdę pomimo olbrzymiej straty, którą, którą tak naprawdę odczuła i którą być może większość z nas nie jest w nie jest, nie jest sobie stanie nawet wyobrazić, to strasznie mi pomogło. I myślę, że, że dla, takich, dla takich momentów wart, warto żyć I tak naprawdę nasza praca tutaj... Przepraszam, że chciałem się, ale tak się jakoś złożyło. No niestety nie, nie słyszałem odpowiedzi na swoje pytanie, bo jakimś cudem wywaliło mnie ze spikeri, ale to nic. Korzystając z tej chwili, tylko jedno pytanie jeszcze zadam Panu, Panie, panie Konradzie. Co Pan sądzi o badaniach, doświadczeniach Pani dr Elisabeth Kibler-Ross? O to chciałbym zapytać pana, jeżeli dałoby się tam ustosunkować w tej sprawie, to byłbym wdzięczny. Dziękuję. Z tej historii, prawda, o tej, o tej, o tej pani, która, która e, zrezygnowała z popełnienia samobójstwa. E, wtedy, kiedy, kiedy coś takiego od niej usłyszałem, zrozumiałem, że, że te godziny, które spędzam czasami po nocach, tłumacząc książki, odpisując na, ludziom na maile i tak dalej, mają sens, prawda, czyli, e, czyli jeśli uratowaliśmy jedno życie, to tak naprawdę nasza praca, na, nasa, nasza praca jest e, tego warta. Więc, więc tutaj nie ma nie ma żadnego żadnego problemu, żeby się zastanawiać czy, czy to co robimy ma sens. Jeśli uratowaliśmy jedną osobę, mamy szansę uratować drugą, trzecią i, i tak naprawdę pomóc wielu, wielu ludziom także odnaleźć sens życia przede wszystkim. To jest, to jest jedna z tych rzeczy. Było pytanie, kto to opłaca. Wszystkie nasze działania, łącznie z działania naszego stowarzyszenia, opłacane są po prostu z, ze środków nas samych. Prawda? Czyli każdy, każdy daje pieniądze, jeśli chce, jeśli może i, i to nie są jakieś olbrzymie kwoty. Jeśli chodzi o spirytyzm za granicą, przede wszystkim my jesteśmy przeciwnikami temu, żeby za kontakt ze światami pobierać jakiekolwiek pieniądze, bo to jest źródło wielu nadużyć. Przede wszystkim dlatego, że nigdy nie ma pewności, że taki kontakt uda się nawiązać, więc ciężko jest wyznaczać ceny za coś takiego. Dlatego spirytyści zawsze tej pomocy udzielają bezpłatnie, natomiast utrzymują swoje instytucje z dotacji osób, które, które spirytyzmem się interesują, bądź też... No tak mi się narzuciło pytanie, czy spirytyści są osobami wierzącymi, ale w sensie religii. I tu nie chodzi o to, że ktoś bierze sobie wróżowego słonika, choć to też jest dla mnie religia, jak najbardziej, tylko bardziej powszechne religie. A druga sprawa, do końca nie zrozumiałem, kto to opłaca, jaka to jest organizacja, czy jeśli ktoś sobie założy pewną organizację, na którą można później oddać ten 1% podatku. No Ja myślę, że tutaj sprawa jest jasna, znaczy to, co powiedział Konrad, że po prostu... Jak rozumiem, członkowie stowarzyszenia wpłacają pieniądze na jego funkcjonowanie, no to jest zupełnie normalne i oczywiste. Natomiast tak, ja szybko zadam dwa pytania. Jedno odnosi się do tego, znaczy mam pewne wątpliwości co do tego, co mówiłeś o tym, że przytaczając taki przykład kobiety, która utraciła dziecko, prawda, i się zwróciła do Was o pomoc. No nie wiem, my chyba żeśmy poruszali ten temat przy okazji naszej debaty i przy okazji różnych rozmów, jakie żeśmy prowadzili swego czasu, że czy to przypadkiem nie jest takie dwuznaczne dosyć, bym powiedział, że nawet moralnie, dlatego że tacy ludzie zawsze szukają pomocy i no prędzej czy później ją znajdą. I właśnie Wasza działalność, że tak powiem, znaczy, ja rozumiem, że jest jak w najlepszych intencjach, e, tylko czy to też nie jest przypadkiem swego rodzaju takie... Znaczy, jeśli ludzie chcą e, usłyszeć coś, to, to usłyszą. Znaczy, jeśli chcą się skontaktować ze swoim zmanym dzieckiem, to się skontaktują. E, to może odpowiem na to ostatnie pytanie, ponieważ ono jest dosyć ważne. E, tutaj nie chodzi... Dokładnie, dokładnie jest pytanie o dwuznaczność, prawda? Ja też akurat przyszedłem trudne momenty, ponieważ straciłem moją mamę i akurat pomocy nie uzyskałem od nikogo, więc to też nie jest tak, że wszyscy biegną nagle, żeby pomóc, więc, więc jeśli my jesteśmy w stanie, także ja staram się na, na wszystkie maile z prośbą o pomoc odpisywać, ale jednocześnie to nie chodzi o to, że ja obiecuję jakiś niesamowity kontakt z, z bliskimi, który oczywiście uznaje, że jest możliwy, natomiast natomiast to nie jest tak, że my coś obiecujemy i dajemy jakieś niespełnione nadzieje. My po prostu pokazujemy ludziom pewną literaturę, pewną teorię, która jest bardzo logiczna. Tutaj było wcześniej pytanie, gdzie można więcej się dowiedzieć. I tutaj zapraszam na naszą stronę spirytyzm.pl, adres łatwy do zapamiętania. Tam jest mnóstwo, mnóstwo informacji, gdzie można znaleźć szczegóły. Jeśli ktoś ma, ma jakieś pytanie, może zawsze, zawsze wysłać do nas maila i postaramy się odpowiedzieć na niego najszybciej. Więc jest to, jest to pytanie. Natomiast wydaje mi się, że pomaganie ludziom nigdy nie jest dwuznaczne. E, ważna jest nasza intencja, prawda? Czyli jeśli moją intencją jest to, żeby komuś pomóc, żeby ktoś odzyskał sens życia, żeby mógł pomagać innym, to wydaje mi się, że, że tutaj nie ma żadnej dwuznaczności, tylko to jest po prostu zupełnie ludzki, naturalny odruch. E, było też pytanie, co, co, co jest dla nas dobre, a co złe. Tutaj akurat spirytyzm nie odkrywa koła i nawiązuje do, do tego, co znane jest chociażby z religii chrześcijańskiej. Czyli czynić czy innym to, co byśmy chcieli, żeby nam czyniono. Także to jest proste podsumowanie. Nie tyle będzie wypowiedź w stronę pana Konrada, co w stronę pana Ventrila. To znaczy, jeśli chodzi o sprawę katolicyzmu, katolicyzmu, ja o to pytałem i Pan Konrad odpowiedział dosyć obszernie na to pytanie. Jeżeli chodzi o finansowanie, również padła odpowiedź. Państwo tworzący PSS, tworzą tak zwane małe stowarzyszenie. Czyli z racji ustawy o stowarzyszeniach wynika jasno, że to stowarzyszenie, Stowarzyszenie finansuje się samo, nie może pobierać żadnych dotacji z zewnątrz. Dopiero tak zwane zwyczajowo duże stowarzyszenie, czyli... Takie, które zrzesza co najmniej 15 członków, dopiero takie może się ubiegać o dotacji i subwencje. Inna sprawa jest z fundacjami, ale widzę, że dotarł do nas Rafał Nowicki, być może on więcej mógłby na ten temat powiedzieć, ale tak wygląda sprawa finansowania na tym etapie PTSS. Nikogo oczywiście nie faworyzując w tym momencie. Panie Konradzie, moje pytanie gdzieś tam wisi w tle, pamięta pan? Pytałem o dr Elizabeth Kibler-Ross. Panie Pan radzie, przepraszam bardzo. Czy może być coś takiego, że na zdjęciu może się pojawić jakiś duch, czy coś takiego? No, no kto czuję. Jeszcze chciałem powrócić do mojego pytania. Dlaczego nie ma tej problematyki do psychologii i do filozofii, jeżeli to są takie istotne problemy badawcze i naukowe. Dobrze, czyli zacznę może od tego pytania tutaj, które też dosyć długo nie, nie, nie było na nie odpowiedzi, czy o Panią Elisabeth kubler ross Tutaj nawiążę też trochę do Pana Divardo Franco, Franka, który, o którym tutaj było, było wspominane, był, był u nas z wykładem. I on bardzo często nawiązuje do jej prac. Oczywiście Elisabeth Kübler-Ross przełamała taką, taką barierę dotyczącą e, tematu śmierci. Prawda? Wcześniej traktowano ten temat zupełnie jak, jak, e, jak tabu prawda? I, i ignorowano i tak naprawdę nikt, nikt się na nim nie zastanawiał. Mimo, że tak naprawdę jest to temat, który dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas e, kiedyś umrze. E, I te, te badania, które ona prowadziła, e, które, które były bardziej z, z tego punktu widzenia psychologicznego, prawda? czyli analizowania reakcji ludzi, analizowania różnych e, archetypów i, i e, podeszcza kulturowego do do tematu. Były bardzo ciekawe i tak naprawdę bardzo często do nich nawiązujemy właśnie na wykładach spirytystycznych, także jest to, jest to duży krok naprzód. Dlaczego spirytyzmu nie ma w akademickich podręcznikach? Jeśli chodzi o filozofię, najprawdopodobniej jest to zupełna niewiedza, niewiedza autorów podręczników, ale tutaj na szczęście mamy, mamy pozytywne efekty, ponieważ wiemy już, że na niektórych filozoficznych konferencjach prowadzonych przez doktorów filozofii m.in. I, i, i specjalistów tematu, ten temat zaczął się z filozofii spirytystycznej, zaczął się pojawiać. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o podejście naukowe, tutaj być może za, odpowiem za sekundkę, bo, bo czas mi się kończy i jest kolejny. Czy może się tak zdarzyć, że duch się pojawił w takiej sytuacji, gdzie my się nie spodziewałem po prostu? Dobrze, za sekundkę odpowiem, ale jeszcze wrócę do tej wiedzy naukowej. To jest tak, że podejście spirytystyczne, ono wyjaśnia, wyjaśnia świat. Jest to teoria, która tak naprawdę jest nowym paradygmatem, który musiałby zmienić paradygmat materialistyczny. Kiedyś ludzie się śmiali prawda, z, z tego, wydawało im się, że w czasach Alana Kardeka, czyli koniec XIX wieku, że mają już całą wiedzę naukową i że całą wiedzę posiedli. Natomiast pojawienie się fizyki kwantowej nagle e, tak jakby troszeczkę ta wizja się zmieniła. Okazało się, że, że ludzie jeszcze do tej pory, którym się wydawało, że wiedzą wszystko, wiedzą tak naprawdę bardzo niewiele. Więc e, jest to coś, co, co rzeczywiście moim zdaniem jest i, i jest błędem tak naprawdę tych wszystkich akademii i uniwersytetów, że, że ignorują zupełnie ten temat, ale widzimy powoli ślady tego, że, że ten, temat, ten temat zaczyna się pojawiać. I jest to jedno z takich wytłumaczeń, które ludzie, którzy nie są związani ze spirytyzmem, oni powoli do tego dążą, prawda, czyli jest mnóstwo, mnóstwo wyjaśnień, tak jakby ten świat materialistyczny, gdzie, gdzie tak naprawdę to materia tworzy świadomość, dzięki fizyce kwantowej zaczyna być e, iść w stronę e, zupełnie drugą, że to świadomość two, tworzy materię prawda? i, i jest to jak najbardziej zgodne ze, ze spirytyzmem. To co ciekawe, w tej chwili działa e, Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Spirytystów, które prowadzi olbrzymie badania i co ciekawe w książkach co zawiera sprzed 50 lat znaleźć można mnóstwo informacji, które do, e, 50 lat później nauka e, medyczna potwierdziła. i tak, no, przepraszam, ja się teraz wciąłem, ale tylko dwa słowa powiem. Znaczy, oczywiście nie jest do końca tak, że nauka się nie zajmuje tymi zagadnieniami. My zresztą staramy się dużo o tym pisać, na przykład o, o doświadczeniach na pograniczu życia i śmierci, o tak zwanym NDE i pojawia się wiele różnych teorii próbujących to wyjaśnić. Między innymi naukowcy też starali się stworzyć taki model. Na pewno, Conradzie, słyszałeś o tym model swego rodzaju pokoju, który powodował właśnie pewne no, doświadczenia związane z no, obcowaniem właśnie z z duchami, duszami i tak dalej. Pewnie wiesz o tym i właśnie ciekaw jestem, jak się odnosił do tego, dlatego że to w pewien sposób udowodniło to, że jesteśmy podatni bardzo na, znaczy praca naszego mózgu jest bardzo podatna na chociażby oddziaływanie pola elektromagnetycznego, które może powodować takie odczucia, a nie inne. Nawet łącznie właśnie z materializacją pewnych no, duchów. Teraz będzie kilka słów w stronę pana Ryszarda. Wielce szanowny panie Ryszardzie, nie tak dawno infra dopuściła się manipulacji wyborczej w której pominięto celowo ważne osoby, ważnych kandydatów do najwyższego urzędu w państwie. Wyrokiem sądu kapturowego za owe przestępstwo został Pan skazany za, na yy, ogolenie brody. Czy zastosował się Pan do naszych yy, osądów? Bardzo proszę o odpowiedź. Dobrze, teraz ja odpowiem na yy, tę tematykę. Za chwilkę wrócę do tych badań NDE i tak dalej, natomiast były dwa pytania tutaj dotyczące zdjęć duchów i tego, czy mogą się one pojawiać. Generalnie, jeśli chodzi o zdjęcia, jest możliwe zrobienie zdjęcia duchowi, natomiast duchowi, który się pojawił, czyli w momencie, gdy sobie pstrykamy w przestrzeń, raczej, raczej niemożliwe jest uchwycić coś, czego, czego tak naprawdę nie widać. Duchy pojawiają się i jest, są w stanie się pojawić i tak naprawdę mnóstwo osób je widziało i co ciekawe widziało, w sytuacjach, które pokazywały, że to nie były zwykłe halucynacje czy, czy zbieg okoliczności. Natomiast do tego potrzebna jest obecność medium, które tak jakby. E przekazuje duchowi tą, tą możliwość ukazania się fizycznie, prawda, czyli duch do tego, żeby ukazać się fizycznie potrzebuje mieć jakiś e, więzy z, z tym fizycznym światem, które właśnie ta, taka osoba mu umożliwia. Natomiast pojawienia się duchów są rzeczą e, najrzadszą, prawda, także, także to, z czym najczęściej my się spotykamy, to są dziwne dziwne zjawiska, które spotykają ludzi, e, czyli e, te, te na przykład samowolne spadanie przedmiotów i jakieś... E, makabryczne historie, czasami w domach coś, co się dzieje, często są przypadki opętania, kiedy, kiedy ludzie zaczynają mówić zupełnie inaczej. Często, często nawet zdarzają się ludzie mówiący w innych językach, które osoby znające ten język są w stanie rozpoznać. takich zjawisk jest dużo, dużo więcej, natomiast pojawienie się duchów jest, tak jak powiedziałem, jest rzeczą bardzo trudną, bo do tego musi być bardzo dobre media. Czy znaczy, krzyżowcy. Stowarzyszenie Lektorium Rosicrucianum. Ma według Pana jakieś powiązania z ruchem spiritystycznym? Moje ostatnie pytanie Panie Konradzie do Pana. Proszę mi opowiedzieć a właściwie nam o Waszych sukcesach. O sukcesach tej grupy. I o tym jak przyjmuje Was otoczenie, społeczeństwo. To mnie interesuje. I kilka słów do Ryśka. Rysiek, w takim razie ogolimy Ci głowę. Na krzyż. Dzięki. Dobrze, jeszcze odpowiem tam, jeśli chodzi o ten, te modele różne i pól elektromagnetycznych, które wywołują różne odczucia. Oczywiście sposobów wyjaśnienia też różnych zjawisk spiritystycznych było mnóstwo. Natomiast gdy je wszystkie dzisiaj im wszystkim przejrzymy, to tak naprawdę zobaczymy, że jedynie teoria spirytystyczna jest w stanie wyjaśnić się po pierwsze wszystkie, a poza tym w pełni. prawda? Było mnóstwo teorii dotyczących tego, że są halucynacje, czy próby wyjaśnienia, na przykład tego, że ludzie są w stanie pisać w obcym języku, czy mówić w obcym języku. No były teorie, że to jest jakiś tam zbiór, magazyn wiedzy całego świata, z którego oni to czerpią. Natomiast te teorie raczej są też bliższe fantazji niż rzeczywiście... Jakim, jakimś faktom, prawda, czyli tutaj akurat spirytyzm ma to do siebie, że on wyjaśnia tych zjawisk mnóstwo i w sposób logiczny i, i rzeczywiście sensowny, czyli wystarczy się nim, wystarczy ten ten sposób tutaj te badania poznać nieco bardziej dogłębnie, żeby zobaczyć, że rzeczywiście nie są, nie są to badania przypadkowe, robione przez przypadkowych ludzi, którzy, którzy są jakimiś hobbystami, tylko rzeczywiście przez, przez, naukowców i, i ludzi, którzy, którzy wiedzą, tak naprawdę, w jaki sposób do takich badań podejść. Jeśli chodzi o podejście do krzyżowców do spirytyzmu, wątpię, żeby byli, nawiązywali jakoś do spirytyzmu Alana Kardeka, który, który, akurat tutaj jest tym, do którego my się nawiązujemy, do którego my nawiązujemy. Natomiast kontakty z światami były, były i tak, ale nie odniosłeś się do mojego pytania odnośnie tego tak zwanego pokoju duchów, tego badania, które przeprowadzili naukowcy, bodajże we Francji, jeśli się nie mylę. Ciekaw jestem Twojej opinii na ten temat. I zadam przy okazji jeszcze jedno pytanie, które padło na samym początku, którego pewnie żeś nie widział albo przeoczyłeś jakoś, bo ktoś na samym początku zapytał o Twój stosunek do zjawiska UFO. I czy to tutaj, czy byś jakoś wiązał właśnie swoje doświadczenia z zajmowaniem się właśnie zjawiskiem życia po życiu też z zjawiskiem UFO? Jakbyś, jaki jest twój stosunek w ogóle do tego? Dobrze, czyli, czyli nawiązując do tego e, pokoju duchów jeszcze, żeby tutaj e, szybko odpowiedzieć, jest tak, że rzeczywiście wiele zjawisk spirytystycznych można w pewnym stopniu e, wywoływać w inny sposób, czego najlepszym przykładem są wszyscy iluzjoniści, którzy również są w stanie sprawiać, że na przykład stoły wirują i, e, natomiast, natomiast nie jest w stanie wywołać ich wszystkich. I są pewne ograniczenia, które, o których bardzo często osoby, które, które starają się dawać tego typu wyjaśnienia, które dają tego typu wyjaśnienia, one zapominają. Czyli przede wszystkim, że, że badania nad zjawiskami i materializacjami duchów były prowadzone w kontrolowanych warunkach. I, I nie było tam sytuacji czy jakichś tam elektromagnetyczne i tak dalej, które, które mogłyby to wywoływać. Ale tak jak mówię, że, że to, co, to, co jest dla mnie najbardziej przekonujące, to są chociażby te przykazy od, od bliskich, które tak naprawdę, no jeśli ktoś się z nimi zapozna i, i i jeśli je przeczyta to zobaczysz, że to są rzeczy bardzo bardzo intymne, których no nie jest w stanie opowiedzieć ktoś ktoś nie jest w stanie znać tych, tych informacji ktoś kto, kto nie zna blisko tej osoby natomiast jeśli podaje te dane ktoś zupełnie nieznany, więc jest to jest to rzecz bardzo bardzo bardzo intrygująca. Co do stosunku do UFO, w spirytyzmie jest powiedziane, że, że życie, istnieje na, na, również na innych planetach. Natomiast wątpię, czy, czy kosmici są w stanie pojawiać się i przybywać na naszą... No, wydaje mi się, że tematyka spirytyzmu zakłada istnienie jakiegoś podziału na byty materialne, czyli duchowe i przedmioty materialne. I Według tego, co ja się orientuję, to jeżeli chodzi o do, dokładnie o te tak zwane seanse i e, tego typu właśnie e, e, sprawcze oddziaływanie na kontakt z tymi istotami powiedzmy duchowymi, to e, ważną rzeczą jest tutaj jakieś mechaniczne oddziaływanie. E, czy, czy, czy Pan może się odnieść do tego, że Dlaczego? Jeżeli te byty są działami duchowymi, to dlaczego wymagane jest tutaj jakieś mechaniczne oddziaływanie, jeżeli chodzi o konieczność posiadania jakichś przedmiotów, które służą do, do tego oddziaływania? Jeśli chodzi o takie oddziaływanie, to co jest ważne, jest bardzo często... Chodzi tutaj właśnie o takie błędne wyobrażenie tego, czym jest spirytyzm. Oczywiście na początku seanse były organizowane przy użyciu talerzyków, jakiś mnóstwa, mnóstwa asortymentów, które z czasem okazały się zbędne i okazały się, że tak naprawdę one blokują jeszcze bardziej tą komunikację. W tej chwili najczęstszą metodą kontaktu z zaświatami jest albo pismo automatyczne, czyli po prostu przekazanie ręki medium danemu duchowi, który, który nią kieruje i zapisuje tekst, często charakterem pisma zmarłej osoby i ze wszystkimi szczegółami, bądź też przekazanie narządów mowy, kiedy, kiedy duch, używając narządów mowy medium, po prostu mówi. Tutaj nie ma żadnych asortymentów, tak naprawdę do tego jednej potrzeby potrzeba, potrzeba osoby, która, która będzie miała rozwinięte zdolności Nawiązania kontaktu z drugą stroną. To, co jest istotne tutaj, e, oczywiście te, ta, te, to medium jest potrzebne dla tego, żeby połączyć ten świat niematerialny z materialnym, prawda? I tutaj, e, tutaj wie, więcej o tym jest napisane chociażby w księdze mediów, Alana Kardeka, także, także osoby, które są bardziej zainteresowane tym, w jaki sposób do tego dochodzi czyli o, o poznanie szczegółów to odsyłam do tej, do tej właśnie książki. Jeszcze chciałem powiedzieć o sukcesach stowarzyszenia. Czyli przede wszystkim to, od czego mam 8 sekund, ale być może dokończę w kolejnym, kolejnym tym. Przede wszystkim udało się wydać pierwszą książkę. To teraz ja. Mam nadzieję, że mnie słychać. Pierwsza uwaga to jest nadużywanie słowa, w ogóle pojęcia i czegoś takiego jak, jak nauka wydaje mi się, że tutaj wszystko wkłada się do jednego worka, to znaczy próbuje się połączyć to wszystko, a następnie wybrać jeden z elementów, na przykład teorię kwantową i powiedzieć, a bo tutaj spirytyzm mówi prawdę, bo teoria kwantowa mówi, że świat nie jest taki jakim go widzimy. To po pierwsze. Po drugie, w tym wszystkim kryje się jakiś błąd, bo teoria jest oparta prawda, o to, że istnieją jakieś moce u medium, które tak naprawdę, jak wszyscy wiemy, jest człowiekiem i, i posiada takie same predyspozycje, jak wiele innych ludzi. Innymi słowy, spirytyzm zdaje się wyłączać z tego, co słyszę, zdolności ludzkiego mózgu, to znaczy traktuje go jako maszynkę poprzez którą prawda, kontaktujemy się z innym światem natomiast ja się pytam na jakich, na jakich to założeniach się opiera, bo no, niby coś jest, a niby nie jest w waszym tutaj przypadku to znaczy jest medium, które tam coś ma ale nie wiadomo co to właściwie jest i kontaktuje się też właściwie nie wiadomo z kim i gdzie tu znaleźć sens jeśli chodzi o to, czy medium czy się kontaktuje z kim i tak dalej, to właśnie spirytuzm pokazuje, że kontaktuje się z duszami ludzi zmarłych, bo, ponieważ informacje, które są w ten sposób uzyskiwane są na tyle przekonywujące, że, że e, dla nas przynajmniej mają status prawdziwego dowodu, który pokazuje, że, że ta komunikacja jest możliwa do nawiązania. A jeśli chodzi o to, czy my traktujemy mózg jako, jako maszynkę, to wydaje mi się, że lepiej jest traktować mózg jako maszynkę niż samego człowieka jako maszynkę, co, co w tej chwili jeszcze póki co materialistyczna nauka nam, nam pokazuje, prawda? Czyli pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy zbiorem cząsteczek, które, które kiedyś znikną, i tak naprawdę to, co robimy na Ziemi, nie ma, nie ma większego sensu. Natomiast na szczęście tak nie jest, co, co akurat tutaj pokazuje nam spirytyzm, i w momencie, kiedy możemy nawiązać kontakt z bliskimi, czy z ludźmi, po prostu, którzy, którzy kiedyś żyli, a w tej chwili. Przeszli przez fizyczną śmierć i, i cały czas żyją, to pokazuje, że jednak e, tak do końca nie jest, prawda? I ten materialistyczny schemat jest. E... No niestety on nie odpowiada dokładnie światu i tak jak tutaj podawałem przykład fizyki kwantowej, którą nie mówię, że ona udowadnia zasady spirytyzmu, natomiast pokazuje, że, że jednak do tej pory ten, ten paradygmat, na którym większość przeciwników spirytyzmu się opiera, czyli twierdzący, że świat jest materią i wszystko, wszystko da się wytłumaczyć wpływem materii, jest niewystarczający, prawda? Czyli trzeba szukać dalej, więc dlaczego nie szukać tego w spirytyzmie? No tak, a ja może tutaj przy tej okazji nawiążę właśnie do pytania Jana Wolskiego, który zadał. Znaczy, jak rozumiem, Wy macie przekonanie o tym, że poprzez, bo często powołujesz się na, na to, że Medium coś przekazuje, Natomiast chciałbym się zapytać, na ile to medium jest, jakiekolwiek medium jest w ogóle wiarygodne? Znaczy, czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia z, ze swego rodzaju innymi zjawiskami, być może właśnie parapsychologicznymi, nie do końca wiążącymi się z kontaktami ze światami, tylko z tym, że być może medium na które się powołuje jest na przykład pan Tagliwaldo Franco którego gościliście niedawno w Warszawie nawet jeśli wchodzi w swego rodzaju trans i nawet jeśli mówi o tym, że powiedzmy kontaktuje się z no, duszami osób, które odeszły być może po prostu wchodzi w jakiś swego rodzaju kontakt z umysłami osób, które w... No tak, to jedna sprawa, natomiast bym chciał powrócić do, do kwestii, którą poruszono tutaj w związku z nieobecnością spirytyzmu w podręcznikach do filozofii. Bo tak naprawdę oni są on niepotrzebne, dlatego, że to jest posklejane po prostu z różnych innych filozofii i równie dobrze pan Teizm oraz wszelkie chrześcijańskie wartości możemy znaleźć prawda, w szeregu różnych i w poglądach różnych innych filozofów. I nie uważam, żeby, żeby tutaj spirytyzm zasługiwał w sobie jako pogląd parareligijny na jakieś szersze miejsce. Natomiast pan tutaj mówi o, o, o materialistycznej nauce i tak dalej. No rzeczywiście spirytyzm mógł powstać jako reakcja na tą materialistyczną naukę. Natomiast tutaj cały czas pobrzękuje dość mocno, dość mocno taki bunt przeciwko temu, że człowiek składa się z cząsteczek. Natomiast rzeczywiście, jeżeli Pan mówi o piśmie automatycznym i tym, że to jest jeden, jedna z metod, to nadal mimo wszystko nie jest Pan w stanie udowodnić trafności tego tego rodzaju kontaktu, bowiem ten kanał nadal jest zakłócony. Nadal, prawda, jest w to w granicach błędu ludzkiego, że tak powiem, ale potem końca. Dobrze, jeśli chodzi o to, czy spirytyzm jest filozofią, czyli dlaczego nie powinien być, czy dlaczego nie jest obecny podręcznika, podręcznikach, tutaj mogę odesłać do, do artykułu bardzo, bardzo ciekawego, który opublikowaliśmy w naszym kwartalniku, zatytułowany, czy spirytyzm jest filozofią, który został napisany przez jednego ze specjalistów od filozofii i pokazuje, że nawet jeśli coś jest, może być postrzegane jako zlepek idei, tak jak tutaj było powiedziane, to inaczej jest czymś gorszym i tak naprawdę taki zlepek może się okazać filozofią dużo bardziej odpowiadającym aspiracjom ludzkiego serca i rozumu niż cokolwiek innego. Tutaj było jeszcze wśród pytań było o, o dotyczące naszych sukcesów, gdzie, gdzie powiedziałem o książce i o pomocy innym osobom, czyli czy to taki sukces uratować jedno życie i wydać książkę. Ja bym powiedział, że jeśli ktoś uratuje komuś życie, no to, to jest sukces, który, którego nie można z niczym porównać. Natomiast to, co na pewno nam się udało, to rozpoczęliśmy działania charytatywne, pomagamy Między innymi e, do, domu dziecka, e, też do, i pewnemu domu, domu dla osób bezdomnych. Są to takie drobiazgi, które, które jednak wydaje mi się, że warto wspomnieć. Zorganizowaliśmy kilka wykładów, zorganizowaliśmy spotkanie Międzynarodowej Rady Spirytystycznej, na które zjechało, się, zjechało bardzo dużo znanych, znanych osób w spirytyzmie, co pokazuje, że, że jednocześnie nie jesteśmy jakąś organizacją zupełnie anonimową, skoro udało się coś takiego zorganizować. Tak jak mówię, udało nam się też udostępnić mnóstwo, mnóstwo książek, które można znaleźć na stronie spirytyzm.pl chociażby. No tak, to pomijając te kwestie, przejdźmy do jeszcze jednej. Jeżeli posiadałem Państwa niedoskonały kanał, bo nie jesteście w wykluc stanie wykluczyć błędów powstałych na drodze prawda, tego przekazu, rzekomego przekazu, macie niedoskonały kanał, macie pewne informacje. Z drugiej strony na podstawie tych niedoskonałych informacji potem wyciąga się daleko idące wnioski na temat na przykład tej gradacji duchów. Bo mi się zdarzyło czytać dzieła Kardeka. Mały byłem. Oczywiście poruszające były wtedy. Natomiast im człowiek bardziej to drąży, tym widzi pewne błędy, które się pojawiają. Dlatego jeżeli spirytyzm to jest taka moja sugestia, chce rzeczywiście być nowoczesny, to powinien przestać ciągle mówić o nauce i, i badaniach, a powinien y, przyczepić się czegoś, y, co mogłoby dać prawda, potwierdzenie jego podstawowej, podstawowego twierdzenia, czyli istnienia duchów. Niestety czegoś takiego nadal nie ma. A przeleganie do tej staromodnej prawda, tezy z mediami i tak dalej, no niestety sprawia, że jest on nieco anachroniczny. I pełen, prawda, po drodze przeszkód, których nie da się ominąć. To, co bym powiedział tutaj, jeśli chodzi o tą niedoskonałość kanałów i też nawiązanie do jednego z pytań... Wcześniejszych, czy to nie były jakieś, nie są to inne zjawiska parapsychologiczne, to oczywiście, tak jak mówię, że nie, nie, nie wymagam, żeby wszyscy stali się spirytystami czy przyjmowali tę teorię. Natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, żeby rzeczywiście ludzie, tak jak, tak jak mój przedmówca, podeszli, podeszli do tematu bardziej, bardziej aktywnie, czyli starać się jak najwięcej czytać na ten temat badać. I w ten sposób będą mogli wyrobić sobie opinię. Jeśli ktoś mówi, że jest jakaś inna teoria, która jest w stanie wyjaśnić te zjawiska. To ja bardzo chętnie taką teorię poznał, bo, bo akurat e, mnóstwo, mnóstwo książek na ten temat czytałem, e, przyjrzałem mnóstwo teorii, no i niestety one e, nie są, nie są na tyle logiczne i spójne jak teoria spirytystyczna, prawda? Jeśli chodzi o niedoskonałość kanałów, oczywiście prawdą jest, że, e, że nie zawsze daje się, udaje się nawiązać kontakt ze światami, no ale jak to sam, sam Hardek wspominał, prawda? Czyli jeśli udaje się raz na jakiś czas i nawiązujemy kontakt z duchami e, i otrzymujemy od nich informacje, to ze zebrawszy z, e, tak naprawdę tych informacji mnóstwo, jesteśmy w stanie mieć już jakieś pojęcie o tym, e, jak wygląda ten świat po drugiej stronie. I co ciekawe, te informacje, które spływają z różnych stron świata są zawsze takie same, prawda? Czyli, e, czyli są jakieś drobne szczegóły, które mogą wynikać z z tego, że dany duch, który opowiada o jakichś zjawiskach, nie do końca je rozumie. Tak jakbyśmy się pytali o coś profesora uniwersyteckiego i dziecko na ulicy. Natomiast ogólne zasady są takie same. prawda? Po pierwsze znowu nadużywa tutaj pan e, tego słowa nauka, nauka, nauka. E, rzeczywiście pojawiły się inne teorie. Polecam teorię Stana Gucza. To, był właśnie, to jest właściwie Polak. Ale to sobie pan znajdzie u nas na stronie. Natomiast Natomiast e, nie się Pan nie dziwi, że jeżeli ktoś zainteresowany spirytyzmem, potem podczas transu udziela Panu hmm, informacji, które już kiedyś słyszał e, to chyba nie jest to dziwne zjawisko, ja tutaj odsyłam do książek Krzysztofa Borunia e, bardzo mocno odsyłam, natomiast do czegoś się jeszcze chciałem odnieść zapomniałem e, przede wszystkim do tej, do tej niedoskonałości tego kanału nie jest Pan w stanie wykluczyć ani pan, ani ten sławny Kardek. Nikt nie mógł powiedzieć, w którym momencie następuje kontakt z tą drugą stroną. On no dobra, załóżmy, że, że kiedyś następuje. No i co? Ale skąd pan wie, że on nastąpił, a skąd pan wie na ile to pochodzi prawda, z tamtej strony, a na ile z umysłu mediów. I niestety nie jest Pan w stanie tego wykluczyć. Tak samo jak nie jest Pan w stanie powiedzieć, że istnieje masa informacji z tamtego świata pewnych. No i to się składa na taką tutaj dość dziwną, bardzo wybiórczą teorię spirytystyczną, czyli budowanie tego świata przyszłego właściwie na oczekiwaniach tego jak ma wyglądać. Znaczy, ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o tą, o tą pewność, prawda, czyli, i czy, czy no nie jest tak, że, że to sami ludzie są pod wpływem jakichś teorii i o niej mówią. Znaczy, ja się spotkałem akurat z osobami z różnych stron świata, na przykład rozmawiałem z, z osobą z Indii, która zupełnie spirytyzmu nie znała i w ogóle tematem się nie interesowała. Natomiast jej kuzyn po prostu był medium i otrzymywał przekazy w różnych językach i mówił, że widzi różne osoby i z nimi z nim się komunikował i przekazywał różne informacje. I ona szukała, szukała jakiegoś wytłumaczenia tego i, i próbowała znaleźć. Natomiast te, nie udało jej się do końca, dopóki, dopóki nie spotkała się ze mną. Także, także tutaj postarałem się jakoś wytłumaczyć i tak naprawdę to, co od niej usłyszałem, było potwierdzeniem teorii, którą, którą znałem, znałem wcześniej z Europy. prawda, Więc nie jest, jest to jedna z tych, z tych rzeczy. To, co jest ważne i o czym, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, czyli, czyli jeśli chodzi o, tą, o, o to, czy, czy, czy to nie jest jakiś wpływ osób, prawda? Czyli ta teoria, którą, którą zebrał Kardek, tak jak mówiłem na samym początku, kiedy Czytałem Księgę Duchów. Nie do końca ten temat duchów do mnie, do mnie przemawiał, bo nie, nie było to czymś, czym się zaj... czym się interesowałem. Natomiast mój wniosek był taki, że prawda, to, co czytam, no, to jest najbardziej logiczna i spójna teoria, jaką do tej pory widziałem dotycząca e, naszego świata i sensu naszego życia i nie jest ważne dla mnie, czy to napisał człowiek, czy to napisał duchy, natomiast jest to coś, co odpowiada e, mojemu rozumowi, mojemu sercu. Prawda? I dlatego, dlatego stałem się spirytystą, a później okazało się, że, że tą teorię popiera dużo, dużo więcej. E no tak, no tak, ale wie pan twierdzenie, że życie przeszłe istnieje bo tam jakiś hindus coś widział nie jest odpowiedzią na moje pytanie ja domagam się odpowiedzi jeżeli pan mówi, że ten spirytus jest prawdziwy to niech pan powie, jak ten kardek odróżnia te przekazy, skąd wy wiecie w ogóle co jest prawdą z tego świata, a co jest wymysłem mediów, bo nie możecie powiedzieć że nie istnieje coś takiego jak wymysł, prawda, medium Medium może, ale medium nie musi. Dlatego proszę o konkretną odpowiedź. Czy macie jakieś mierniki, czy macie jakieś, nie wiem, takie taryfikatory, kiedy medium przechodzi do, do innego świata. Natomiast odnośnie tej drugiej kwestii, co pan poruszył, no to rzeczywiście, ale to jest chyba taka wewnętrzna natura spikietyzmu, że on po prostu zawiera pewne wątki, które są po pierwsze w uniwersalnej większości religii, po drugie są bardzo kuszące i po trzecie dopasowują się prawda, do tych naszych europejskich standardów myślenia. Także nie wiem na ile jest to jest to coś, że tak powiem, w pełni obowiązującego. Natomiast budowanie prawda, teorii, które mają wyjaśniać wszystko na podstawie niedoskonałych niedoskonałych tutaj dowodów, no to pociąga za sobą bardzo dużo potem... Yy, o! Powinno być dobrze. Witam wszystkich, no trafiłem widzę, na idealny moment, Piotr się domaga odpowiedzi. Tutaj Konrad albo Pan Konrad, bo nie pamiętam czy z Konradem lub Pan Konradem yy, jesteśmy na ty, Nie pamiętam jak to się potoczyło. Yy, będzie odpowiadać, czyli st strzeliłem się w idealny moment. A ja zaraz może coś powiem, ale najpierw dam Konradowi albo panu Konradowi odpowiedź. Dobrze, czy ja nawiążę tutaj jeszcze do tego, do tej wcześniejszej, wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej tego, jak odróżniać przekazy właściwe od nie niewłaściwych, czy też tych, te, które wynikają z, z, z jakiegoś wpływu po prostu, czy też po prostu są oszustwem danego medium. Jest kilka, kilka takich taryfikatorów, czy też informacji, które Alan Kardec stosował i stosowali później również inni spirytyści. On opisał je w przedmowie do Ewangelii według spirytyzmu i mówi tam m.in. o tym, że bardzo dużo informacji pojawiało się na, na, na seansach, natomiast on przyjmował tylko te, które po pierwsze nie były sprzeczne same w sobie i, i nie były niespójne, co oczywiście jest rzeczą logiczną. Natomiast przyjmowało też takie, również te, które pojawiały się w różnych miejscach i przekazywał je osoby, które zupełnie się nie znały i nawet jeśli, powiedzmy, media z danego ośrodka spirytystycznego by takie wiadomości otrzymały, no to on traktował je jako rodzaj nowinki, a nie jako, jako, jako rodzaj prawdy, dopóki nie zostały one potwierdzone w różnych miejscach. No i praktyka pokazuje, że jeśli jest jakaś ważna informacja na temat, na temat spirytyzmu i świata duchów, no to ona się pojawia w różnych miejscach, zupełnie od siebie odłączonych. I to nie jest też tak, że to jest rodzaj sugestii, ponieważ e, tak jak mówię, że, że jeśli, jeśli są to jakieś idee, które gdzieś tam się przewijają e, w innych filozofiach, religiach i Jeszcze raz witam tam wszystkich. No dobrze, my czy w zasadzie ja bym zauważył tylko jedną ciekawą rzecz. Postaram się nie sprowadzić sprawy do banału. Kiedy powstał spirytyzm? Dobrze wiemy, kiedy powstał spirytyzm. Nie muszę tutaj mówić. Powstał mniej więcej wtedy, kiedy wszystkie herezje XIX-wieczne, albo tak zwane nowe ruchy religijne, albo nowe ruchy religijne XIX-wieczne, powstał wtedy mniej więcej w tym samym okresie, to jest przestrzeń 12 dziesięcioleci kiedy, to prawda, szef mormonów doznał liśnienia i powstali mormoni, kiedy ukonstytuowali się świadkowie Jehowi, kiedy powstała Alonisio w Japonii. Jest to mniej więcej taki okres na świecie, kiedy rozwija się i turystyka, i kilka jeszcze innych dziedzin, przez co przenikanie się kultur i fascynacji tymi kulturami jest znacznie silniejsze. Wobec czego pytam, czym jest spirytyzm? Spirytyzm, rzecz jasna, jest ruchem religijnym, jest kultem, niczym innym, specyficznym, bo specyficznym, aczkolwiek ruchem religijnym. No więc ta odpowiedź mnie całkowicie satysfakcjonuje i... Jeśli mamy do czynienia z ruchem religijnym i pewną ideą religijną, to dla mnie większość rzeczy, jak nie wszystko, jest jasne. No tak, dobrze, Konradzie, za chwilę Cię wpuszczę. Ja jeszcze mam jedno pytanie, a propos tego programu, w którym, jakby nie było wspólnie jakoś razem, żeśmy się znaleźli. znaczy chodzi mi oczywiście o TVN 24. T2. przepraszam, TVN Warszawa gdzie występujemy mówiąc o tych samych rzeczach i pewnie zauważyłeś to jeśli być może zaglądałeś na nasze forum takie swego rodzaju nasze oburzenie kiedy to się mówi o nawiedzonych kamienicach i tak dalej i kiedy to Orson właśnie słowa Orsona są że tak powiem wycinane Właśnie jak podchodzić do tego, znaczy jak podchodzić do tego typu programów, i jak oceniasz ten program, wiedząc o tym, że to co powiedział Adrian Larson zostało po prostu wycięte. Może parę słów byś wspomniał o tym. Dobrze, ja może powiem, najpierw odniosę się tutaj do tego, co, co powiedział Orson i w sprawie, w sprawie bycia ruchem religijnym. Ciężko tak naprawdę zdefiniować, czym jest, czym jest tak naprawdę religia. Jeśli jako religię widzimy zorganizowany kult, pełen dogmatów, księży, różnych, różnych rytuałów, które, które są powtarzane przez ludzi, często ludzi, którzy tych rytuałów nie rozumieją, to oczywiście spirytyzm nim nie jest. Natomiast jako, że nawiązuje do, chociażby do idei istnienia Boga, do, do rzeczy, o których wcześniej mówiły religie, bardzo dużo osób postrzega go, go w tym wymiarze. Sam fakt, czy on się narodził w XIX wieku, czy wcześniej, nie jest istotny, ponieważ zjawiska spirytystyczne znamy z całej historii ludzkości i nie jest to, to wymysłane na Kardeka. Do niej dochodziło wcześniej, już nawet Tertulian w Starożnym Rzymie mówił o wirujących stolikach, więc, więc ciężko wątpić, żeby, żeby tutaj chodziło o jakąś zupełną koncepcję, zupełnie nową. Także, także, Natomiast to, co tutaj e, ja może powiem, czyli, czyli to, co my jak spiry spirytyści patrzymy, prawda? czyli e, sam spirytyzm e, dla nas jest, jest to fakt, prawda? I tak jak w, wschodzące słońce. Na no, takie słońce niektórzy patrzą z naukowego punktu widzenia, bo mierzą, ile czasu e, potrzeba, żeby słońce się pojawiało. Dla innych jest to że wymiar filozoficzny, prawda? dla innych jeszcze religijny, bo widzą w tym słońcu Boga i tak dalej. Więc, więc na spirytyzm można patrzeć z różnych, z różnych rzeczy i wydaje mi się, że każdy znajdzie tutaj coś, co będzie chciał. Czas się kończyć i za chwilkę opowiem jeszcze o moim podejściu do programu, w którym mówię. Co nie zmienia faktu, że jest to ruch religijny, ponieważ składa się i z dogmatów i ze swoich wiernych. Posiada jednostki, które które otaczane są szczególną estymą, nie czcią, aczkolwiek znam spirytysty z Brazylii. W ogóle mówiąc o spirytyzmie, ciężko mówić o jednym spirytyzmie, ten się siedzieli nam mnóstwo innych, w szczególności w Brazylii, gdzie ludzie potrafią być spirytystami i katolikami, jednocześnie jeszcze wierzyć w strzygi i w czarownicę co tłumaczy też, dlaczego spirytyzm akurat to, tam znalazł sobie takie zapotrzebowanie, ale to, że ten ruch rozwinął się w XIX wieku ma znaczenie, bo wtedy rozwija się mnóstwo, y, wiele innych ruchów, ponieważ y, wiedza, y, fascynacja okultyzmem, fascynacja nekromancją odżywa na nowo, Ponieważ wiele nowych myśli, które wcześniej były myślami enklawistycznymi, takimi jak reinkarnacja, nagle stają się dosyć powszechne, chociażby dzięki kampanii wschodniej indyjskiej, przepływie towarów, rozwijającej się turystyce. I z tego wszystkiego czerpał i czerpi spirytyzm. Natomiast więc jakiś kult i ruch religijny to jest. I posiada jego wszystkie cechy. A, ja oddaję głos i zaraz wracam jak na fakt, a to coś jest właściwie jak powiedziałem wcześniej słabe i wadliwe, dlatego, że nie może pan Bo ja to widzę, że ma pan w ogóle na forum bardzo dużo zwolenników, ale to jedna inna sprawa, po pierwsze to co pan powiedział wcześniej, patrzenie na to przez pryzmat, a bo różni różni media to mówili, to musi być prawda jeżeli pan tutaj dopuszcza taką teorię, jako obowiązującą, jako teorię, z którą się nie dyskutuje, no to to wszystko ma bardzo kruche podstawy. Pomijając już to, co powiedział Olson, czyli to, że spirytyzm czerpał z wielu filozofii. Ja myślę, że on jest znacznie starszy i jest tylko pewnym spełnieniem, z pewną emanacją XIX-wieczną, która jest przestarzała. Jeżeli pan widzi w tym pewnik, przez który rozpatruje się wszystko to właściwie jest to tak samo jak w przypadku Koranu Pan jako receptor, prawda jako klient, że tak powiem ale zaraz do końca jeśli chodzi o kwestie dogmatów i tego jakiejś ślepej wiary, tutaj akurat, jeśli ktoś oskarża spirytystów o coś takiego, no to bardzo się myli znaczy, że, że po prostu nie zna dokładnie samego, samej teorii spirytystycznej i dzieł Kardeka, ponieważ wyraźnie jest tam napisane wielokrotnie, że nikt nigdy do przyjmowania żadnego, żadnego z punktów nie zmusza i po prostu my przyjmujemy to, co, co akurat odpowiada naszemu rozumowi, prawda? co uważamy za logiczne. Akurat tak się składa, że ja uważam za logiczne całość, prawda? więc więc całość przyjmuję jako, jako coś, z czym, z czym się identyfikuję. Są natomiast osoby, które działają razem z nami i na przykład nie akceptują teorii reinkarnacji. Mówią, że po prostu nie mają sami aż na tyle dowodów, żeby ją przyjąć, ale traktują taką ciekawą alternatywę, z którą, którą chcieliby zbadać. Wracając jeszcze do samego programu, w którym, w którym uczestniczyłem, niestety nie wiem do, do końca, co, co tutaj przedstawiciele infry w, tym, w czasie nagrania powiedzieli. Akurat jeśli chodzi o moją wypowiedź, to, to została ona przedstawiona dosyć wiernie. Ja się spodziewam, że e, po prostu akurat być może w tym programie, e, który, który ma cel bardziej rozrywkowy i bardziej e, poszukiwania jakiejś sensacji, e, moje wypowiedzi są, są, są po prostu bardziej atrakcyjne dla, dla producentów programu, ponieważ tak jakby popierają teorię, które, które oni chcą przedstawić. Natomiast jeśli ktoś mówi e, coś przeciwnego, no to jest to mniej atrakcyjne dla oglądalności programu. I być może z tego wynika to, że niektóre wypowiedzi były, były wycięte. No, no tak, tu Pan powiedział przynajmniej coś, coś szczerego. Natomiast nie odpowiada Pan na pytanie, dlaczego? Co, Co? różni na przykład e, Kardeka od innych ksiąg objawionych? Nic źródła są takie same czyli nie wiadomo jakie, żadne mogą być, może to być równie dobrze duchy, co nic co jest hmm, na przykład dlatego myślę, że tutaj hmm, ubiera się po prostu starą ideę w nowe szaty i za każdym razem, kiedy dochodzi do, jakiego, do jakiegoś konkretu Pan uciekał, wie, a bo to Kardek napisał tu i tu to jest jak cytowanie Biblii, wie Pan e, może to są takie małe odnośnie tego, co mówił Orson, czyli że to jest właściwie ruch religijny. Po tym, co Pan powiedział teraz, właściwie nie teraz, tylko troszkę wcześniej, nie ma nic wspólnego z jakimś, no nie wiem, nawet paranaukowym spojrzeniem na rzeczywistość. W parze z nauką to też nie idzie, bo jak zauważyłem wcześniej, Pan wykorzystuje pewne fakty i buduje sobie jak kardek prawda, nowe dowody, bardzo wybiórczo Właściwie każdy może zrobić coś podobnego, ale nic, nic, nic nie przemawia w tym wszystkim, co Pan do tej pory powiedział. Za prawdziwością do Oli Kardeka. Bowiem no, niech Pan sam zauważy, że twierdzenie, budowanie całej takiej wizji właściwie wszechświata na podstawie jakichś słów duchów. Hegel w swojej fenomenologii ducha pisze, że wszystko to, co jest... Rozumne jest rzeczywiste. I jego wyobrażenie, czy to znaczy nie tyle wyobrażenie, co, co pojęcie ducha, sprowadzało się do istoty rozumnej. I przez to, że duch był rozumnością, był rzeczywistością, a rzeczywistość miała postać prawdziwości, prawda? Ale weźmy te doświadczenia spirytystyczne, o których tutaj Pan mówi. Jak rozumie Pan właśnie rozumność tego doświadczenia? Czy nie jest czasem tak, że są to jakieś postacie, które są wytworem wyobraźni, jakieś pojęcia, które są niejasne, a przez to to nie są właśnie właściwie pojęcia, tylko są to jakieś wyobrażenia, którym nie można przypisać prawdy ani fałszu. A więc... Znaczy tak, argumentem za tym, że duchy występują w każdej kulturze i przez to oczywiście, skoro występują w każdej kulturze, to musi być coś na rzeczy. Jest oczywiście to bzdura, bo w każdej kulturze występują również czarownice albo istoty mogące posługiwać się magią. Czy to dowód na to, że magia istnieje? Tak samo w większości kultur istnieje kult solarny. W większości kultur istnieje także personifikacja lęku przed różnymi rodzajami stworami, bestyjami. Do dzisiejszego dnia jak wspomniałem, w Brazylii widuje się te alamenni, czy Chupacabre u nas, ja przynajmniej widuje się to Pielce, czy jeszcze z, z przed dziesięciu laty czy 15, ten jeszcze nas strzyga pamiętam. Echym, e opowieści, czy chociażby no, opowieść moja rodzinna, jak to moją babcię, znaczy prababcię, siostrę prababci pokrojono, bo podejrzewano, że jest trzygo. Więc ta wiara istnieje, lecz to znaczy, że wytwory ludzkich wyobraźni w takiej, a nie innej formie istnieją. Oczywiście, to jest to, co powiedział Piotrek. Kardek teorie spirytyzmu zamykają się w pewnych dogmatach. One są oczywiście półotwartymi. Między innymi dlatego, że to jest takie atrakcyjne, można sobie coś dopowiedzieć, wymyśleć, co jest akurat właśnie atrakcyjne dla wielu osób. Dobrze, może zacznę od tych, od tych czarownic tutaj, od magii, o której wspominał Orson. Oczywiście sam fakt, że, że w różnych kulturach osoby które, które postrzegane jako czarownice, czy, czy mające magiczne zdolności istniały, to tak jakby dla nas jest w pewnym sensie potwierdzenie również tego, że media, czyli osoby, które są w stanie nawiązywać kontakt ze światami, wywoływać pewne zjawiska, które wymykają się spoza zjawisk, spoza grupy zjawisk zupełnie normalnych, istniały od zawsze, prawda? Także nadawano im przesadne znaczenie, prawda? I wydawało się, że są one w stanie robić są te rzeczy no, natomiast to wynika z ludzkiej niewiedzy. No i tak, takich osób jest, jest mnóstwo, A sam fakt to, co jest bardzo ciekawe, że tutaj nawiązywane jest do spirytyzmu w Brazylii. E, Spirytyści w Brazylii to nie są osoby jakieś przypadkowe, które, które są. Bardzo często są e, bardzo inteligentni ludzie, profesorzy uniwersytecy, lekarze, e, także, także bardzo ciekawa jest ta, ta alternatywa dla, dla medycyny, która, która jest w tej chwili promowana przez lekarzy spirytystów z Brazylii. Która, która tak naprawdę pokazuje zmienia paradygmat medycyny, gdzie w tej chwili po prostu leczy się samo ciało, natomiast ponieważ my postrzegamy, że ciało to nie jest wszystko, jesteśmy w stanie dużo bardziej pomagać, pomagać ludziom. Jeśli chodzi o różnicę między kardykiem a księgami objawionymi, księgi objawione no to było coś, co powstało dawno temu i co tak naprawdę ciężko jest... No Nie da się ukryć, że tego typu leczenie, jeśli będzie leczeniem tylko duszy, bo to nie, nie spirytyści jedynie wpadają na taki pomysł. Biorąc, widzę, że tutaj ruch Niejedzowski dochodzi do władzy, bo to właśnie ruch Niejedzowski wpadł jako pierwszy w zasadzie w latach 50 na takie alternatywne leczenia. No oczywiście, to nie było tylko alternatywne leczenie, bo wtedy wielu pacjentów by szybko zeszło, ale to jest dosyć zabawne, bo gdybyśmy pomyśleli tymi kategoriami, to gdyby wprowadzić tylko takie duchowe wierzenie, to z pewnością wiele dużych ze świata by się zwiększyło, być może to by jakiś zwiększyło tych mediów. Natomiast a, to ja może jeszcze oddam głos i później powiem dwa słowa o tym programie. Szczęsne, nieszczęsnym. Dobrze ja wrócę do tych lekarzy, nie wiem nie wiem, jakie jak bardzo ty badałeś ten temat i gdzie znalazłeś informację, że to leczenie jest, jest bardzo, bardzo nieprzydatne akurat opieram się na, na zdaniach ludzi, którzy są lekarzami, bo ja nie jestem niestety absolwentem medycyny, ani zapewne ty też również nie, więc ciężko tak naprawdę nam oceniać, więc więc o wiele lepiej oddać głos ludziom, którzy są specjalistami. No i oni pokazują, że to nie chodzi tu tylko o leczenie same, samego ciała czy samej tylko o globalne spojrzenie na człowieka. I to daje efekty, prawda? I to, to jest coś, co, co bardzo intryguje również lekarzy, którzy przybywają na konferencje organizowane w ostatnią, praktycznie w większości krajów Europy Zachodniej. to zjeżdżają się lekarze i mówią, przedstawiają tę wizję nowej medycyny, że tak to nazwę. Czy ona jest new age'owska, czy nie, no to, to jest najmniej ważne, ważne, żeby pomagała innym ludziom i to, z tego założenia wychodzę. Ponieważ zajmują się tym lekarze więc to nie, nie jest tak, że oddajemy nasze zdrowie w ręce jakichś szarlatanów, bo oni, oni wiedzą, czym się zajmują. No i zainteresowanie tymi konferencjami jest coraz większe i mnóstwo ludzi, mnóstwo lekarzy, którzy spirytyzm zupełnie nie znali, oni, oni spirytyzm zaczynają się interesować, prawda? I to jest, to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, co, co, co warto tutaj przytoczyć, bo, bo nie jest to aż tak znane w Polsce. Jest, jest to temat, który dopiero, dopiero zaczyna się rozwijać na, na, na całym świecie. Także może przekażę głos i jeszcze chciałem wrócić ob do tych książek ob obiegu. No więc jakby Pan się odniósł do tego heglowskiego kryterium e, jego e, rozróżnienia ducha e, poprzez e, rozumność? E, bo o co mi chodzi? Że w tych doświadczeniach, o których Pan mówi, to przeważa element e, jakby sz szamanizmu czy jakichś właśnie takich pierwotnych form e, wprowadzania e, umysłu, jakiś e, trans. Ale m, to, co właśnie Hegel mówi o duchu, że to, że duch jest prawdziwy, e, jest właśnie e, przez, przez to, że on, że on jest e, e, natury rozumnej, a, a przez to m, jest rzeczywisty. I, i jakby według tego kryterium oceniać no to, to o czym Pan mówi nie jest to postać rozumna, ale są to raczej jakieś fenomeny niejasne porównywalne właśnie z doświadczeniem szamanizmu z jakimiś doświadczeniami właśnie z somnambulizmu czy wszelkie tego typu fenomeny którym nie możemy e, przypisać e, rozumności. A więc, e, tak jak Hegel mówi, czy one są właśnie rzeczywiste. Ja sądzę, że nie. Też uważam, że nie. A propos Hegla, za którym specjalnie nie przepadłem. Ale sensu tego, co powiedział Konrad, tudzież pan Konrad, no cóż, nie, nie uważam, że to nie jest skuteczne, bo oczywiście może być tak samo, jak i homeopatia na na pewnym poziomie potrafi być skuteczna, po prostu działa efekt placebo. A takie prawdę leczenie duszy czy jakieś inne rzeczy jest niczym innym jak efektem placebo. I oczywiście można tego dorobić tysiące teorii, mówić, że to demony wchodzą, że to leczenie duszy energią kosmiczną z trzeciej planety od Słońca, albo tysiące innych rzeczy, co nie zmienia faktu, że będzie to efekt placebo. Ale, no oczywiście ale no, oczywiście dogmat, bo coś innego będzie zakładało inaczej no i między innymi dlatego spirytyzm jest ruchem religijnym, a nie niczym innym e, niezależnie od tego, czy będzie miał przed swoim nazwą e, jakieś studium, czy studia czy, e, prawda szkoła mędrców mm, czy jakiś inny reopak wiedzy będzie ruchem religijnym i będzie miał cechy tego ruchu religijnego bardziej otwartego swoją drogą, gdybym miał wybrać dyktat obecnej religii panującej w Polsce, czy spirytyzmu? Pewnie wolałbym spirytyzm, ale osobiście dla mnie jedno i drugie jest jednym wielkim zabobonem. Dobrze, dziękuję Ci Orceniu za bardzo pozytywne słowa i tutaj e, mam nadzieję, że oczywiście kiedyś się i Ty do nas dołączysz. E, wracając do, do, do tych wytworów wyobraźni, także, także tutaj być może jest to ta kwestia tego, co, co jeden z moich przedmówców właśnie wspominał, że to do końca nie wiadomo co się manifestuje i nie, nie ma żadnych, żadnych cech, że tak nazwę, prawdziwości czy też jakiejś inteligencji. Jest wręcz przeciwnie, prawda? Czyli, czyli przekazy, które są otrzymywane przez, przez media, informacje czy manifestacje one pokazują, że jest za tym, stoi za tym jakaś inteligencja a z tych przekazów dowiadujemy się, że stoi za nimi inteligencja kogoś, kto żył na ziemi i kto, kto po prostu e, pisze za światów, prawda? Czyli tak jak mówiłem, te przekazy są pisane po pierwsze pisma. Czyli to nie jest tak, że tylko podpis, który łatwo byłoby podrobić, ale cały tekst jest pisany charakterem pisma w stylu, którym e, e, dana osoba pisze. Często ona używa różnych e, słów czy, czy też zdrobniej, których używa za życia, na przykład matka w stosunku do dzieci, prawda, zawsze zawsze używa jakichś, jakichś specyficznych słów, no i one się powtarzają. Często ta osoba mówi o zdarzeniach, których nikt z obecnych łącznie z członkami rodziny, którzy, którzy taki przekaz otrzymują, nie wiedzą. I to jest bardzo ciekawe, że w samej Brazylii właśnie jeden z procesów sądowych zakończył się uniewinieniem jednej osoby dzięki przekazowi od Szykusa Xaviera, który w którym duch manifestujący dający dowody swojej tożsamości mówił, że... No tak, to bardzo przy... e, ciekawy ten e, przypadek brazylijski, jeśli byś mógł coś przybliżyć na ten temat, to e, byśmy czekali. Ja nie przypadkiem na samym początku zadałem to pytanie o e, twój stosunek do religii. E, nie pamiętam, czy żeś, e, Chyba, że... Chyba wtedy, żeś nie słyszał tego, bo Widocznie jakoś to nie docierało, ale w każdym razie jeszcze może wrócę do tego. Nie przypadkiem o to zapytałem, dlatego że wydaje mi się, że to co Wy propagujecie jest swego rodzaju taką quasi-religią. I dlatego pytałem właśnie o Twój stosunek znaczy do, do wiary. Dlatego że Wykazujesz bardzo mocną wiarę w życie posagrobowe, ale za tym powinna iść też oczywiście pewna filozofia, którą tutaj prezentujesz. Z tym, że ona jakby nie wiąże się z, z żadnym ruchem religijnym, i wydaje mi się że to takie no trochę dziwne. Na nie. Proszę, Orsona głos. Czy no tak, spirytyzm jako taki jest też dosyć fascynujący pod względem psychologicznym, bo gra on na emocjach w sposób większy lub mniejszy, najszczerszych i najbardziej bolesnych, takich jak strata kogoś bliskiego. I wystarczy się przyjrzeć czołowym spirytystom, czy też... Ludziom, którzy się zainteresowali tym nurtem, zazwyczaj zrobili to po utracie kogoś bliskiego. To raz. Dwa. Natomiast y, nawiązując do tego, co powiedział Piotrek, y, śmieszna sprawa z tym, y, z tym programem, y, ale to może jeszcze dam Konradowi odpowiedzieć i rozwiążę sprawę programu. Ja powiem o tym, o tych osobach, które tutaj Orson cytował, to nie jest tak, że, że na spirytyzm trafiają ludzie, którzy którzy stracili kogoś bliskiego, tylko takie osoby. Oczywiście są i takie, natomiast nasza praktyka pokazuje, że to jest około 10%, może, może, może nawet mniej. Także większość osób trafia na spirytyzm po prostu dlatego, że znalazły jakąś filozofię życia i spojrzenie na świat, które to mi odpowiada, prawda? Czyli bardzo często to są ludzie, którzy nie mieli żadnych doświadczeń paranormalnych, ale są też tacy, którzy, którzy widzą duchy na co dzień i e, chodzili do psychiatrów, którzy mówili, jesteście zdrowi i, i także także różne są różne są sposoby trafienia. Natomiast wrócę jeszcze do tego przypadku z Brazylii dotyczącego procesu sądowego. Była sytuacja taka, że dwóch chłopców bawiło się chyba bronią i jeden drugi zastrzelił. No i rodzina podała, podała oczywiście do sądu to, to dziecko, które, które stało się mordercą. I tak się złożyło, że Shiko otrzymał, otrzymał przekaz, w którym te ten, dziecko, to zamordowane, ono pisało do swoich rodziców, jednocześnie identyfikując się wielokrotnie. Ten przekaz jest chociażby Mam nadzieję, że niedługo będzie można obejrzeć się w czasie, w trakcie, trafi do naszych kin, czy też na płytach film poświęcony biografii Szygo Xaviera. No i w tym przekazie do dziecka oczywiście dało na tyle dużo dowodów, że rodzice byli przekonani, że to pisze ono, chociażby charakter pisma i tak dalej. I pisało wyraźnie, że, że ten jego kolega jest niewinny, bo to był przypadek. No i na podstawie tego sąd u... Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że spirytus pod względem prawnym jest też dosyć fascynującym zjawiskiem, bo sąd duchów w sprawach cywilnych i karnych się zdarzał. aczkolwiek jak wykazało śledztwo Merod, w wielu przypadkach były to mistyfikacje, podejrzewam, że albo były to mistyfikacje, albo wszelkiego rodzaju inne. Znaczy, wytłumaczenie realne zawsze to się znajdzie, oczywiście tam gdzie chcemy widzieć element fantastyczny. To go znajdziemy. Natomiast, no tak, Szykok Sawier już jest postacią niemalże legendarną, bo tak się chyba wymawia imię tego pana. Jest takim Janem Pawłem II e, spirytyzmu, co jest ciekawe dosyć. E, w każdym razie wracając jeszcze rozwiązując sprawę tego programu, to jest zabawna sprawa, bo obejrzałem sobie go całkiem niedawno. Najbardziej um, fatalną i przykrą sprawą jest to, że wyszedłem tam jak gruba świnia. Zakładam, że nie jestem ani gruby, ani świnią, ale to już się zdążyłem przyzwyczaić, że wychodzę na każdym zdjęciu zupełnie inaczej. Natomiast mnie akurat tam zdystansowali, zostałem nazywany tym, prawda, nieporadnym sceptykiem i lepiej być, prawda, nieporadnym sceptykiem niż kimkolwiek innym. Natomiast uważam, że pewną krzywdę wyrządzono Konradowi lub panu Konradowi ze względu na zestawienie go z panią Alicją Wziętek i magicznym kompasem, co dosyć strywializowało i dokonało no, takiego dosyć... Ja może powiem, nawiązując akurat do mojego doświadczenia z tym programem, było tak, że, że, oczywiście temat akurat Pani, Pani Ziętek zupełnie nie znam, natomiast, znaczy ja mówiłem producentom, jak generalnie my się odnosimy na przykład do pobierania pieniędzy za usługi mediów i generalnie, no jest to coś, co, co jak najbardziej ganimy, bo uważamy, że za tym stoi najwięcej manipulacji. Jeśli pomagamy, no to pomagamy zawsze za darmo. Także także to jest naczelna zasada spirytyzmu i rzeczywiście ona, ona tutaj najbardziej działa. Także, także e, ktoś, kto przychodzi do nas po pomoc nigdy nie dostanie rachunku za, za nasze usługi. Także, także bardziej to my będziemy e, dłużnikami tej osoby, ponieważ e, będziemy chcieli jej pomóc jak, jak najbardziej i tak naprawdę na pewno się wiele od tej osoby nauczymy. Natomiast, natomiast tutaj, jeśli chodzi, chodzi o tutaj, no to powiedziano nam, że, że być może tej, tej Pani nie będziemy lubili przez to, że przez to, że e, e, przez to, że, że, że być może pobiera pieniądze. Nie, nie, nie znam dokładnie, nie wiem czym się zajmuje. Także tak jak mówię, że spirytyści nie pobierają pieniędzy za nawiązanie kontaktu za światami, za jakąkolwiek inną pomoc, którą, e, którą którą dają od pomocy charytatywnej, materialnej po pomoc duchową, czyli zwykłą rozmowę z osobami, które straciły kogoś bliskiego, a które po prostu na pomoc z innej strony nie mogą liczyć. Także, także to jest coś, co, co jest dla nas bardzo ważne i istotne. Tak jak właśnie powiedziałem, ta pomoc za darmo, oczywiście ona może być materialnie za darmo, aczkolwiek przybliża do kultu spirytystycznego, co jest pewną ceną. Da się ukryć, że, że mimo wszystko jest to jak gdyby zjednywanie sobie ludzi przez to przybliżanie ich do kultu, interesowanie tym wciąganiem ich w to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kwest, kończąc jeszcze właśnie tej kwestii tego programu, właśnie uważam, że jest to dosyć takie było dosyć krzywdzące, bo postawiłem na jednej szali właśnie tego obecnego Konrada Jeżaka i spirytyzm, i panią Alicję Ziętek, no, która jest w zasadzie, ani to wróżką, ani to egzorcystką świecką, no, kimś, kto chodzi z magicznym kompasem i szuka demonów, tak? I jej występ, przynajmniej w oczach, no, i moich znajomych, i ludzi, którzy to widzieli, był dosyć taki no, komiczny, po prostu. Ale dobrze, było minęło, będzie nauczka na przyszłość. Ja wszystkich tutaj pozdrawiam obecnych i życzę miłowe, miłego, miłego, miłego wieczoru. dobranoc ja może nawiążę do tego, czyli tej pomocy za, za darmo, prawda, której, której Orson wspominał i o tym, że, że w zamian oczekujemy tego, że ludzie zainteresują się spirytyzmem, Tak do końca nie jest, ponieważ naszym celem jest to, żeby pomóc komuś, prawda? Czyli my uznajemy, że spirytyzm jest rodzajem lekarstwa, które, które nam samym pomogą bardzo często. Czasem w przypadku straty bliskiej osoby, czasem po prostu z tym, żeby uporządkować sobie, sobie świat i nasze przekonania. Więc chcemy to lekarstwo przekazywać innym. To, czy oni je przyjmą, czy oni się tym zainteresują, to już jest rzecz drugorzędna, prawda? Czyli e, zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy, prawda, przychodzą ludzie, którzy, którzy, którzy przechodzą poważne problemy i szukają, szukają pomocy i wtedy je nigdzie nie znajdują, bo ludzie, czy są jakieś przypadki opętania i tak dalej. E, ludzie te, po prostu się ich boją i. i i, bo, i boją, boją, boją się, natomiast znajdują tą pomoc u nas, prawda? Czyli my staramy się jakoś najba, jak najbardziej pomóc. A to, czy się później będą interesować spirytyzmem, czy też nie, no to jest, tak jak mówię, rzecz, rzecz dla nas drugorzędna. Jeśli się zainteresują, to, czy to to po prostu będzie nas cieszył, bo wiemy, że w spirytyzmie znajdą wiele, wiele cennych rzeczy na pewno, na pewno dla siebie, dla, dla innych i on pomoże im tak naprawdę odnaleźć cel życia, którym tak naprawdę nie jest to nic skomplikowanego, ale jest po prostu czynienie dobra i pomaganie innym ludziom i to jest dla mnie samego kwintesencja spirytyzmu, prawda? Spirytyzm pokazuje mi, że, że czynienie dobra nie jest tylko rzeczą, która zmienia świat doczesny, ale także ona wpłynie na to, co się będzie ze mną działo Czy są jeszcze może jakieś pytania? Być może na niektóre z nich nie zdążyłem odpowiedzieć, także, także naprawdę e, dziękuję wszystkim za to, że, że, że dzisiaj poświęcili ten czas i tak jak mówię, że dla mnie również to spotkanie jest bardzo ważne, bo, bo z każdej rozmowy czegoś, czegoś można się nauczyć i e, zawsze każda, każda zmusza tak naprawdę do tego, żeby się zastanowić i do tego, żeby żeby, żeby się rozwijać i e, poznawać, poznawać nowe rzeczy, tak jak tak jak to stało się dzisiaj. Także nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania. Jeśli nie, myślę, że, że podziękuję wszystkim i, i zakończymy dzisiejszy czat. Także ja również dziękuję wszystkim za wytrwałość. Także to jak Woldo widzę napisał, że jestem wytrwały, także akurat mówienia o spirytyzmie dla mnie to jest przyjemność i e, mam nadzieję, że że dzisiaj uczestniczy czatu nie nudzili się i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy i spotkamy się w przyszłości. Tak, jeśli ktoś ma jeśni, jeszcze jakieś pytania, także proszę o zadanie, bo myślę, że już będziemy powoli kończyć. Także jeszcze poczekamy chwilę. Dobrze, ja widzę jedno pytanie, czym są opętania, czyli my spirytyści jako opętanie nazywamy Wpływ ducha, który przebywa oczywiście poza ciałem na, na, na, na danego człowieka, ten wpływ może być różnorodny. Czasami to jest zwykła, zwykły wpływ, który tak naprawdę każdy z nas może odczuwać w ciągu, w ciągu normalnego dnia. Ale czasami jest to, jest to rzecz bardziej poważna i dochodzi do tego, że zwłaszcza gdy, gdy dana osoba ma zdolności mediumiczne, ten, ten wpływ ducha może się manifestować testować dużo dużo silniej i dużo bardziej, prawda, czyli ta osoba może zaczynać mówić zupełnie nie swoim głosem, mówić o rzeczach, których nie ma prawa znać, czasami innymi, w innych językach, czasami zaczyna się zachowywać racjonalnie. i to, co pokazuje pomoc spirytystów jest w tym przypadku akurat zbawienna i tak naprawdę pomaga takiej osobie i to, co ciekawe, żeby nie było mowy tutaj o jakimś efekcie pracy, bo często taką pomoc udziela się na odległość i o tej pomocy dana osoba zupełnie nie wie, i o dziwo e, z takiego pętania udaje się ją wyzwolić więc, więc dla mnie jest to kolejna rzecz, która przekonuje mnie do tego, że, że, że duchy istnieją i wpływają na nas świata a spirytyzm wyjaśnia jak, jak to e, e, w, wygląda prawda? czyli jak, jak ten świat działa jak, jak, jak możemy na niego wpływać, tak żeby, żeby nasz świat stał się lepszy tak, no ja w tym momencie chciałbym ponikować Konradzie bardzo za udział w naszym czacie i Wam wszystkim tutaj obecnym i zapytania. Zapraszam Was do udziału na naszym forum i zapraszam na kolejne czaty, które będziemy organizować. Myślę, że ten, który dzisiaj się odbył też no, dał trochę do myślenia i pewne wskazówki też do tego, jak co o tym myśleć. No i... Także dziękuję Ci, Konradzie. Widzę, że jeszcze chcesz zabrać głos. także. Ja też chciałem podziękować przede wszystkim za zaproszenie i za wszystkim osobom za udział. Także nie, nie byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, także jeśli ktoś jest zainteresowany, my również zapraszamy na nasze forum, forumspirydyzm.pl bądź też na, sam nasz portal, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat spirytyzmu fragmenty najbardziej znanych dzieł. Także, także jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, serdecznie zapraszamy. Albo po prostu tak jak, tak jak się ryszku, żeby, żeby pytać się również i Was, ponieważ wy, wy również macie olbrzymią wiedzę w temacie i e, chociaż prezentujecie trochę inne, inne, inne podejście. Także ja wychodzę z założenia, że dobrze jest poznać głosy obydwu stron, żeby wyrobić sobie jakąś opinię. I do tego wszystkich zapraszam. Dziękuję za uwagę.